he is me groovy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 sobota, 6 lutego 2016 roku słuchacie właśnie 67. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z wami szalony Ara Przymas i dwa demony Mando i Jerry. Witam was serdecznie. Witamy. Witam ciebie również bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiejszy podcast chcielibyśmy poświęcić trylogii a w sumie to może i powinienem powiedzieć Pentalogi, Evil Dead. Tak, dzisiaj interesuje nas martwe zło, przy czym nie pokusimy się o taką tradycyjną recenzję każdego filmu z osobna, a raczej chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi takimi prywatnymi odczuciami i różnymi ciekawostkami związanymi z całą tą serią. I mówię serią, a nie franczyzą, bo na franczyzę składają się jeszcze muzykal, trzy gry komu to znaczy nie komputerowe, ale trzy gry wideo, masa komiksów, aż tam miał całą masę crossoverów, nie? Spotykał zombie z Marvela, Frediego, Jasona, Drakule, Ksenę. W jednym z komiksów nawet Obamę ratował. To wszystko na razie odkładamy na bok. Na razie? A my. <śmiech> <śmiech> tak, zabrzmiało to dosyć przerażająco. <śmiech> znaczy, wiecie, no. Może za 5, 6, 10, 20 lat w nawiązanym podkreśle skończą nam się tematy i Może wrócimy. Może w XXI życiu skończą nam się tematy i wrócimy wtedy do komiksów z Aszem i Obamą. Dokładnie tak. Ale, ale na razie właśnie zostawiamy to i myślę, że zaczniemy od uwag natury dość ogólnej nie? i skupimy się w ogóle na początkach franczyzy, tak troszkę mocniej a potem dość szybko wejdziemy w strefę spoilerową, by już tak bez żadnych oporów móc poruszać najróżniejsze kwestie. Ale jeszcze, nim przejdziemy do filmów, to może zdradźcie mi, w jakich okolicznościach w ogóle po raz pierwszy zetknęliście się z tą serią. Który to był film, to ja do końca w sumie nie pamiętam. E, dlatego, że Pamiętam dobrze pierwsze zetknięcie z serią, bo to byłem młodym dzieciakiem jeszcze w zasadzie wtedy i trafiłem na Martwe Zło w ramach kina nocnego na jedynce. I pamiętam, że zacząłem oglądać. Nie pamiętam właściwie który to był film, dlatego że no, pamiętam świetnie takie standardowe otwarcie Martwego Zła, czyli samochód jadący przez lasy. No i rodzice się zorientowali, że co właśnie zamierzam oglądać i zostałem szybko skasowany. I tak się skończyła moja pierwsza przygoda z Martwym Złem. I tak na sprawę dosyć późno ja się za te filmy zabrałem i to tak też zupełnie nie po kolei, bo obejrzałem pierwszy jeszcze też w sumie za dzieciaka Armię Ciemności... Później dwójkę, później jedynkę, później with, within the woods. Także ja można powiedzieć, że miałem zupełnie odwróconą kolejność całej serii. Ale to podobnie mieliśmy, bo to co mówisz o tym kieniu to ja też to dokładnie pamiętam i to była jedynka. Natomiast no, ja już wtedy byłem starszy, a pierwsze zetknięcie miałem jeszcze w podstawówce. I ja chyba, jak rozmawialiśmy o Osie Krajwanie, to mówiłem, że my wtedy wspominaliśmy o tym, jak to wyglądało nasze dzieciństwo z horrorem. I ja mówiłem o tym, że był jeden film, który mama zabroniła mi oglądać. Jeden, jedyny raz w życiu nie pozwoliła mi oglądać horroru i to właśnie tyczyło się Evil Dead. Przy czym to było Martwe Zło 2 na pewno. Skąd dorwaliśmy na pirackiej kasecie wideo i, i tego mi mama nie pozwoliła obejrzeć. I no, a ja w podstawówce byłem łebski chłop i tam, żeby zachorować i, i, i mamy zrobić w konia, to nie był żaden problem, więc na następny dzień już byłem chory, leżałem w łóżku. Matka poszła do pracy, więc ja kasetę dorwałem i obejrzałem sobie to. A nie pozwoliła mi dlatego, nawet, nawet ona sobie może nie zdawała sprawy co to za film, tylko że to był film, który już wtedy obrócił dość dużym kultem. Już wtedy mówiło się o tym filmie Martwe Złoże, to jest taki właśnie brutalny, ciężki, mocny, taki, taki horror, no, absolutnie nie dla dzieci. Mm. Także ja pierwszy raz, pierwszy kontakt miałem z dwójką. Potem wydaje mi się, że też obejrzałem Armię Ciemności jeszcze chyba w podstawówce, bo pamiętam jak w wypożyczalni kaset wideo yy, ta kaseta właśnie była i stamtąd ją miałem. A właśnie jedynka, na jedynkę czekałem bardzo długo i, i ta jedynka też obrosła w, wiesz, w moich oczekiwaniach takim naprawdę ogromnym kultem. Nie mogłem się doczekać, aż ten film obejrzę i właśnie pamiętam jak leciało kino nocne, przy czym ja już byłem wtedy jakoś w liceum. I sobie na to kino nocne poczekałem, bo pamiętam, że chciałem film nagrać, a miałem wideo takie bez możliwości programowania, więc trzeba było czekać i włączyć nagrywanie zawsze. I dokładnie pamiętam, jak ten film oglądałem i pomimo, że to był trzeci film z serii, który oglądałem, to on zrobił na mnie w te gigantyczne wrażenie właśnie dlatego, że oglądałem w środku nocy, że tak długo na niego czekałem, bo wiesz, dwójkę, te, ten mój pierwszy kontakt, to było normalnie w dzień. No, mama była w pracy, ja udawałem chorego i, i tak sobie obejrzałem, a tam to było w środku nocy, jeszcze pamiętam dokładnie, jak podczas seansu wyciągnąłem nogi i pościelą przewróciłem głośnik i się po prostu prawie osrałem ze strachu I, i właśnie ta jedynka zrobiła na mnie największe wrażenie. natomiast krótkometrażówkę to ja dopiero zobaczyłem jakoś na studiach jak już istniały dywiksy, istniał internet, wymiana filmów na tej zasadzie, bo jeszcze ten internet może nie był taki szybki, żeby każdy mógł sobie ściągać, więc się wymieniało wtedy na różnych forach płytami film za film i wtedy też obejrzałem pierwszy raz Armię Ciemności wersję z supermarketem, bo do tej pory znałem tylko tę drugą wersję z przyszłością, gdzie chyba wszyscy inni mieli odwrotnie, właśnie znali najpierw supermarketem, no a potem dopiero... Znaczy, tak już, tak ci wpadłem w słowo, bo to, to chyba jest tak, że właśnie w, w, w Polsce to chyba wszyscy znali tą wersję z przyszłością, bo to takie... No ona i, właśnie na tak, wideo bo, chodziła, no ja ją tak, tak, na wideo było, mi się wydaje, że, że to jest, to chyba było po prostu tak, że ta, ta taka negatywna, negatywna wersja zakończenia to była ta wersja, która w Europie w ogóle funkcjonowała, a kinówka amerykańska Ale ona to... nie weszła do kin i dlatego właśnie w Stanach kojarzyli raczej tę z Marketem, a na wydanie DVD i VH już wydali no właśnie tą negatywną wersję. No tak, przecież... bo to mówię właśnie, że kinówka amerykańska chyba była ta, ta pierwsza wersja, nie z supermarketem. A... Tak, tak, tak, bo widownia amerykańska źle przyjęła to zakończenie z tą taką apokaliptyczną wizją świata i dlatego w Stanach w ogóle jej nie było w dystrybucji szerszej początkowo. No okej, okay, ode mnie to tyle. No to ja też zacząłem niechronologicznie. Ja zacząłem. Znaczy, ja oglądałem też któreś martwe zło, czy pierwsze albo drugie w telewizji za dzieciaka. Ale nawet nie wiem. Pewnie wszyscy ten sam seans oglądaliśmy. Tylko wy byliście dzieciaki, a ja już byłem w liceum. Sorry, że ci znów przerwałem. Miałem dziś nie przerywać. Jak nie miałeś nie przerywać? Niczego takiego nie ustaliliśmy. Ale tak sobie sam postanowiłem. No to słabo. Bo stwierdziłem, że nie mam nic do powiedzenia dzisiaj. A czy bardzo możliwe w sumie, że to ten sam. Nie mam pojęcia, ja tak naprawdę ledwie go pamiętam. Wiem, że to było martwe zoom, nawet nie wiem, czy oglądałem je całe, czy jakiś fragment. Tak naprawdę trochę bardziej wsiąknąłem w tę serię dopiero, ja wiem, jakieś 10 lat temu. To też było u mnie liceum. I pożyczyłem wtedy DVD od znajomej. Znajoma mi przyniosła DVD, i to było to QDVD. To takie specjalne wydanie. Mhm. To dwójka była. Tak, to była dwójka i wydało to Wyżyn w Polsce. I to jest o tyle istotne, że to było takie fajne wydanie. To była masa dodatków, kom, hmm. tak komentarze twórców, filmiki o efektach specjalnych. I ja w sumie nie wiem dlaczego, ale zabrałem to wydanie DVD do mojej rodziny na wieś, pojechałem do kuzynostwa i tam jakoś wieczorem puściłem, mój kuzyn wtedy nie wiem, czy poszedł jakoś wcześniej spać yy, starszy kuzyn poszedł chyba wcześniej, może starszy, młodszy ode mnie ale ogólnie najstarszy tam z trójki rodzeństwa yy, poszedł chyba wcześniej spać albo gdzieś wyszedł z domu, yy, a jego siostra i młodszy kuzyn siedzieli ze mną przy komputerze no i za przeproszeniem wszyscy siedzieliśmy oczywiście posrani przed ekranem, a potem ja jeszcze, oni jakś poszli spać, ja zacząłem oglądać te wszystkie dokumenty i naprawdę byłem wtedy zafascynowany tym wszystkim i to był chyba pierwszy raz, kiedy zainteresowałem się tą stroną produkcyjną, realizatorską filmu, że nie tylko obejrzałem sobie jakiś film i tyle podobało się, nie podobało się, koniec, ale jeszcze zacząłem coś tam doczytywać w internecie, oglądać te filmiki i naprawdę się wkręciłem, ale potem znowu miałem z rok, dwa przerwy i dopiero jakoś potem powtórzyłem sobie, czy też może pierwszy raz obejrzałem pierwszą część mi Ciemności, a dopiero ostatnio obejrzałem to wszystko w takim normalnym maratonie. Wszystkie części po kolei razem z Within the Woods. I właśnie powiem wam, że nawet teraz no to robi całkiem niezłe wrażenie i potrafi przestraszyć. Tam niektóre sceny naprawdę sprawiały, że też potrafiłem się wydrzeć przed monitorem, czy podskoczyć. Oczywiście oglądałem to w środku nocy na słuchawkach po ciemku, więc klimacik był odpowiedni, ale no to nie zmienia faktu, że te filmy nawet po wielu, wielu latach, no bo przecież to są produkcje już ile mają lat? Martwe Złoto jest 81, to jest 20, 35 30... lat? No, no, to to już jest szmat czasu, a nadal sprawdzają się nieźle i właśnie może nie wiem, powiedzcie mi, jak oceniacie w ogóle poszczególne części? Macie jakąś swoją ulubioną? Czy jakąś, którą, której nie lubicie? Znaczy Myślę, że każdy ma jakąś ulubioną. Ja chyba najbardziej lubię dwójkę. To w sumie z tego powodu, że Jedynka jest dla mnie świetnym filmem, natomiast ona się troszeczkę jednak słabo starzeje ze względów takich stricte realizacyjnych. Po prostu jakby teraz jak się ogląda Jedynkę, no to, to, to jednak jakby widać, że to był w dużej mierze jeszcze film amatorski i to troszeczkę mi już rzutuje w tej chwili na seans. To jest nadal kapitalny film, natomiast właśnie ze względu na, na te, te kwestie takie stricte techniczne troszeczkę gorzej mi się go ogląda i z tego powodu też ja wolę dwójkę i, i mówię, że mm, wolę najbardziej dwójkę i to może nie jest specjalnie popularna opinia, bo i, i ja mam takie y, prywatne obserwacje, że, że tak y, w Polsce to chyba najbardziej jest poważana Armia Ciemności, za którą ja osobiście w sumie chyba najmniej przepadam i... I nie wiem, i, i nawet się cieszyłem w którymś momencie, jak właśnie tak się zaczął mówić parę lat temu o, o kontynuacji właśnie Martwego Zła w postaci Armii Ciemności, to, to później się ucieszyłem w sumie, że najpierw dostaliśmy ten remake o sequel Alvarez'a, a teraz serial, a nie właśnie kolejną Armię Ciemności, bo, bo nie wiem, jakoś mi akurat ten kierunek nie do końca podpasował. Także je, jeżeli ja miałbym szeregować te filmy, to, to dwójka, jedynka. Armia Ciemności. No ja remake też o, od razu, bo w sumie to tak powiedziałeś, że pentalogia, jeżeli miałbym remake w to, w to włączyć, to e, nawet e, ośmieliłbym się powiedzieć, że chyba remake bym postawił właśnie przed armią ciemności, bo, bo remake mi się też bardzo, bardzo podobał. I mimo że on też w sumie mhm. miał do, takie bardzo mieszane, żeby nie powiedzieć, negatywne opinie, bo wielu osobom przeszkadzało, że on był taki e, mocny, mocny, mroczny, poważny i utytłany we krwi i flakach. Ale mi się to strasznie podobało, bo mi się wydaje, że te negatywne opinie były głównie związane z tym, że jednak właśnie duża część widowni kojarzy Martwe Zło z Armią Ciemności, taką komedyjką po prostu trochę bardziej pojechaną i, i właśnie zapomina o tym, że, że ta seria wyrosła właśnie z takiego no, bardzo brutalnego, mocnego i takiego... no cielesnego horroru, no umówmy się, że Raimi jednak robiąc te filmy, no można powiedzieć, że jakoś tam wprowadzał gor na salony, czy, czy do jakiejś szerszej takiej świadomości, do szerszej widowni, więc nic nie wiem, więc dla mnie to ten, te, te ruchy, które podjęto w tym remake -o sequelu, no to, to były całkiem naturalne i, i mi się właśnie podobało nawet, że nie próbowali Iść w kierunku komedii czy slapstiku, no bo umówmy się, że to też jest tak, że te elementy wypadają tak dobrze w martwym źle ze względu na aparycje i talenty komediowe Campbella I, i tutaj myślę, że gdyby próbowano iść w kierunku takim w tym filmie, no to, to mogłoby się to źle skończyć, ale już mam wrażenie, że wybiegam za bardzo w przyszłość i oddaję wam głos. <głos> Ale to tak jest, jak mówisz, bo jak wchodził remake, to masa ludzi krytykowała, wiesz, już na etapie trailerów, że no, o co chodzi, że jak martwe zło na poważnie. I, I to właśnie tak jest, że, że ten film jest, ta seria jest utożsamiana bardzo mocno z takim dość komediowym horrorem i to się jeszcze bardziej utwierdzi teraz po serialu, myślę. A ja właśnie... Ja właśnie najbardziej chyba lubię Jedynkę, chociaż chciałbym podkreślić, że ja akurat nie powtarzałem sobie tych filmów i to nie powtarzałem od bardzo dawna. Tak jak Szymas na początku powiedział, że to będzie taki bardziej wspominkowy podcast, to ja do niego właśnie tak podchodzę jak do naszego podcastu o Wesie bo ja tych filmów nie powtarzałem ani przed remake'iem, ani teraz przed serialem, nie pamiętam tak naprawdę, kiedy je ostatnio oglądałem. Wydaje mi się, że to już mogło być z 10 lat, także... Ja to zapamiętałem tak, że po prostu jedynka była, była takim świetnym horrorem, który naprawdę mi się bardzo podobał. Trójkę, ja lubię Armię Ciemności, obejrzałem to akurat może w odpowiednim wieku i, i, i to, już było, to już było takie ostre pojechanie po bandzie w komedię, natomiast ja akurat za dwójką chyba przepadam najmniej, pomimo tego, że teoretycznie to jest już lepiej zrobiony film bo to przecież oni jedynką zarobili pieniądze po to, żeby w zasadzie ją jeszcze raz nagręcić bo dwójka to jest tak naprawdę jeszcze raz nagręcona jedynka z kilkoma innymi rozwiązaniami tak i, nie. i ja chyba właśnie między innymi za, za, dlatego za nią nie przepadam że to jest po prostu jeszcze raz zrobiony ten sam film tylko do, dorzucone już są elementy komediowe które mi tam akurat z tego co pamiętam trochę nie pasowały tak jak Armia Ciemności już jest takim, takim pojechaniem po Bandzie. Tak jak teraz nowy serial jest też już z góry, z założenia jest, jest taką jazdą. Jedynka Evil Dead, no, to była, był horror, tak dwójka jakoś tak ani w jedną, ani w drugą, jak dla mnie było. Przy czym ja nadal lubię ten film. nie? To jest nadal świetny film, ale jeżeli miałbym wybierać to, bazując na wspomnieniach sprzed tam dziesięciu lat, to tak bym właśnie powiedział. A remake? Jak oceniasz pozytywnie, czy negatywnie? A remake, no ja remake bardzo lubię. No, ja robiłem zaraz po premierze recenzję w kombinacie i, i bardzo dobrze oceniałem fakt, że widziałem go tylko raz, widziałem go tylko w kinie już do niego nie wracałem, więc to też też bazuje wiesz, na, pierwszych, na pierwszym kontakcie z tym, filmie, z tym filmem ale on był dla mnie naprawdę świetny, gdybym miał go wpasować, kurde ciężko by było no bo to jednak inny film ale wydaje mi się, że też bym go przed Armią Ciemności postawił, czyli bym go postawił zaraz po jedynce no to to, to, to, to już pokazuje jak, jak mi się ten film podobał no to ja jestem tak pomiędzy wami, bo z jednej strony bliżej mi do Jarego, to znaczy jeżeli mówimy o samej tej trylogii pierwotnej, to ja też bym powiedział, że najlepsze jest dwójka, potem jest jedynka i potem jest Armia Ciemności, ale za to jeżeli chodzi o remake, to bliżej mi do ciebie Mando, bo ja bym ją, znaczy ja też obejrzałem remake tylko raz w kinie i byłem po prostu zachwycony, bardzo mi się podobał i teraz korci mnie, by właśnie go też odświeżyć jakoś w najbliższym czasie, bo Wspominam go tak pozytywnie, że jestem ciekaw, czy no to te wrażenia się powtórzą przy, w kolejnym sensie. I dlatego też bym go umieścił chyba jakoś zaraz za dwójką, czy może nawet egzekwo na pierwszym miejscu. Nie wiem, bo właśnie problem polega na tym, że to jest trochę inny film. I teraz dlaczego dwójka na pierwszym miejscu jednak? Ty mówisz, że właśnie to jest trochę remake pierwszej części. Rzeczywiście coś w tym jest, bo to było tak, że sam Raimi od początku chciał nakręcić właśnie jak gdyby wszystkie te trzy filmy w jednym. tak chciałby zaczęła się akcja w hadce w lesie, ale by to się przeniosło do średniowiecza. I jak wiemy, to wszystko trochę dziwnie się podzieliło, bo najpierw powstał ten pierwszy film, Potem w drugim, teoretycznie sam początek filmu streszcza ten pierwszy film, ale trochę w inny sposób. I potem mamy, jak gdyby, powtórkę z rozrywki, i dopiero w trójce mamy to średniowiecze. Ale tak naprawdę to nie miał być remake. Raimi mi sam mówi w niektórych wywiadach, że no właśnie, to, to to jest to pierwsze moje martwe zło, które chciałem nakręcić, to o którym marzyłem i tak dalej. Ale to jest trochę takie pitu-pitu, bo tak naprawdę wszystko roznosiło się, wszystko rozchodziło się o prawa autorskie bo Raimi i Campbell nie mieli prawa wykorzystywać scen z pierwszego filmu i w scenariuszu po prostu chcieli wykorzystać ten materiał z jedynki, zrobić jakiś szybki flashback i potem kręcić dalej, ale po prostu nie mieli do tego prawa i dlatego no, nie mieli prawa do tego materiału starego, nie, mógł, nie mogli odtworzyć tych scen ze starą ekipą, bo już jej nie było, więc po prostu nakręcili od początku Taki ala flashback, ale zmieniający trochę sens niektórych wydarzeń, wypaczający czymś rzeczy i potem tę resztę. Ale właśnie, tak jak Raimi mówi, że to jest to, o czym marzył, już bez tych ograniczeń mógł to tworzyć, tak miał większy budżet i w ogóle to to wszystko jednak tutaj widać. I ta dwójka jest taka naprawdę ostro pojechana. Z jednej strony jest absurdalna, tak właśnie groteskowa, to jest, no to jest klasyka kampu, tak jest sztuczna, teatralna przeestetyzowana, przerysowana, ale bywa też straszna w tym wszystkim. Jest i zabawna, i przerażająca momentami. I powiem ci, powiem wam, że gdy oglądałem teraz ostatnio te wszystkie filmy w takim maratonie, to pod koniec Martwego Zła po prostu siedziałem drugiej części z otwartymi ustami. I te ostatnie, nie wiem, 10 czy ileś tam minut oglądałem właśnie no, ze szczęką na podłodze i bawiłem się przy tym doskonale a za to armia ciemności mnie zawiodła i naprawdę wkurzyła mnie wręcz trochę bo sam punkt wyjścia dla mnie jest w porządku tak? i właśnie Rajmi mówił, że on od początku tak, od pierwszych prac nad martwym złem chciał przenieść akcję też do średniowiecza i sam ten setting, pomysł mi się podoba tak? to wszystko jest no fajne, oryginalne i jest w tej trzeciej części masa naprawdę epickich wątków, takich jak nie wiem, zły asz, tak czy małe klony asza i wiele, wiele innych rzeczy ale mój problem z tym filmem polega na tym, że on od połowy, czy też od ostatniej jednej trzeciej, robi się nijaki to ostatnie starcie, po prostu totalnie mi się nie podobało było takie, było nudne zwyczajnie i te efekty się strasznie zestarzały i ogólnie cała ta bitwa była jakaś taka przekombinowana, nieciekawa dla mnie i po prostu zbudziła we mnie negatywne emocje, że to była końcówka filmu, to no właśnie pod koniec filmu byłem średnio zadowolony i niestety oceniam go najniżej. Za to remake, tak to jest inny zupełnie klimat, zupełnie inna stylistyka, odchodzimy od tego takiego tradycyjnego kampu, od tej groteskiej ironii, ale moim zdaniem Irmienk jest genialny i naprawdę no świetnie się go ogląda, więc pomimo wszystko stawiam go bardzo wysoko, pomimo tego odejścia od oryginału. U mnie tutaj właśnie dużo zrobiło pierwsze wrażenie. Tak jak powiedziałem, jedynkę oglądałem w nocy, w dobrym klimacie dwójkę i trójkę nie, a remake. Właśnie ja, tak jak rzadko mam okazję, tak w kinie trafiłem naprawdę na, na, na, na bardzo dobrą, prawie pustą salę. Jeszcze przed samym filmem leciał trailer obecności, ten z klaskaniem i, i to, to już to już mnie tak wbiło w klimat, bo się prawie nie ostrałem na tym, że kurde, za często kupię dzisiaj, mówimy. <śmiech> że, że potem jak się zaczął film, to już po prostu do końca czułem tak gęste napięcie, tak, ta, ta, tak nerwową atmosferę, że właśnie oglądało mi się to bardzo podobnie jak, jak pierwszą część te, tam, nie wiem, 20 lat wcześniej. Natomiast jeszcze tak bym chciał nawiązać do tego, co mówiliście, bo, no kurczę, no ja nie odświeżałem sobie tego, więc jedynie tymi, Szymas, możesz potwierdzić albo zaprzeczyć, ale tak jak Jerry powiedział, że Jedynka się już mocno starzeje i starzeje się nie najlepiej, tak ja w swojej pamięci właśnie te filmy mam, nawet wiesz, z tamtych czasów, mhm. gdzie oglądajmy je w tamtych czasach, to pamiętam je tak, że Jedynka właśnie, kurde, no te efekty robiły wrażenie, bo to były zwykłe, najprostsze jakieś tam, nie wiem, nałożenie coś na twarz albo tego typu jakieś tam ubrudnienie nawet nawet nie wiem, nie grzebałem w ciekawostkach, w jaki sposób były one robione. A dwójka ja pamiętam, że tam już było takie, takiego trochę poklatkowego, poklatkowych efektów i na przykład scena piwniczna, która jest i tu i tu, o ile dobrze pamiętam, no to w jedynce jest ona straszna. W dwójce tam jest jakiś potworek dziwaczny z wielką szyją, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja nawet pamiętam, jak to oglądałem w podstawówce, to wydawało mi się, że on jest kiepsko no zrobiony. tak i nie, to znaczy, jeden i drugi, tak naprawdę wszystkie trzy filmy mają momenty, które są słabsze. Właśnie w dwójce ten potworek z tą wyciągniętą szyją. Ta wyciągnięta szyja rzeczywiście wygląda tragicznie w dzisiejszych czasach i to też no, ciutkę przeszkadza, tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, no musimy sobie zdawać z tego sprawę. tak Wiemy, jaki to jest film i skąd pochodzi i tak dalej. Jeżeli chodzi o tę animację poklatkową, to w jedynce na koniec mamy rozpad potworów, który jest wykonany przy pomocy plasteliny, która tam się topi, rozpada i to jest właśnie Animacja poklatkowa, a, no, no, no, a w trójce no. znowu mamy bardzo długie sekwencje właśnie w Armii Ciemności przecież z animacją poklatkową w przypadku kościotrupów, a w dwójce jeszcze poklatkowo zrobiono taniec narzeczonej Asza, gdzie widzimy tylko kościotrupa z głową. To to jest też zrobione tą metodą i szczerze mówiąc, mnie też to trochę przeszkadza, tak, bo to jednak yy, wyróżnia się na tle normalnego filmu fabularnego, ale z drugiej strony ja wiem, jak cholernie ciężko jest zrobić animację poklatkową, bo miałem jakieś takie doświadczenie i nawet kilka sekund takiego filmu, żeby zrobić to dobrze, trzeba się po prostu narobić jak dziki osioł, dlatego pomimo wszystko doceniam to, co widzimy na ekranie, bo to wy wygląda, widać co to jest, tak, widać jaka to jest metoda tutaj zastosowana, ale pomimo wszystko ogląda się to dobrze i przymykam na to oko, a to co mi w jedynce przeszkadzało, jeżeli chodzi o już taką stronę realizacyjną, to udźwiękowienie bo niektóre odgłosy i dźwięki wypadają tragicznie. Jeśli ja jeszcze wiecie, ja przez to zwracam na to uwagę, że sam troszkę się tym zacząłem interesować. Jakiś czas temu też sobie zbieram własną bazę różnych dziwnych dźwięków i tutaj po prostu czasami słyszałem, że no niektóre dźwięki były totalnie od czapy, nie pasowały mi do różnych scen. i nie, Nawet w słynnej scenie gwałtu, drzew, dźwięki, które są podłożone pod te gałęzie, o Jezu, to boli, jak się tego słucha dzisiaj, ale pomimo wszystko to, że te filmy się starzałem, jakoś bardzo nie przeszkadzało. A jeżeli już, to chyba w Agni Ciemności, przez to, że te kościotrupy przez całą bitwę odgrywają ważną rolę, a one są właśnie animowane w taki, a nie inny sposób. Co ciekawe, tam w pewnym momencie zamiast kościotrupów takich poklatkowo, z tym stop motion animowanych, pojawiają się ludzie, którzy mają jak gdyby na górę, na korpus nałożony, jakieś, no coś, co ma przypominać kościotrupa, ale mają normalnie nogi i spodnie. I to też śmiesznie wygląda, jak się na to zwrócił uwagę. Ale szczerze mówiąc, wolałbym chyba, by wszyscy aktorzy żeby wszystkie tego były zagrane przez ludzi jednak, a żeby tę animację sobie odpuścić, bo ona jest taka no, no widać przy stop motion jednak te cięcia nie te, że to jest trochę nienaturalne Ale ja wam powiem, że, że to tak trochę jeszcze nawiązując do tego, który film ja lubię najbardziej i też dlaczego ja mówię, że jedynka się źle starzeje to nie jest kwestia tylko i wyłącznie efektów w jedynce wychodzi po latach bardzo mocno, jak po prostu to jest amatorski film, to co wspomniałem i to przeszkadza na wielu poziomach, to, to jest to udźwiękowienie, o którym ty mówisz, to są te efekty specjalne, które paradoksalnie moim zdaniem one się źle starzeją, ale one jakby bardzo nie przeszkadzają, bo ich podług innych filmów z serii jest relatywnie tam niewiele. Tak tak po prostu mi się wydaje, bo jednak próbowano no, gdzieś tam ograniczyć maksymalnie te efekty, no bo myślę, że sama ekipa sobie zdawała sprawę, że no, nie mają budżetu ani wiedzy, ani umiejętności, żeby zrobić to tak, żeby to wyglądało dobrze, więc po prostu starą metodą taką, że będziemy pokazywać jak najmniej, no to tak, tak to robili. Natomiast... Przeszkadza chociażby też aktorstwo, gdzie widać, że po prostu to są praktycznie, biorąc wszystko, amatorzy, koledzy Raimiego i Campbella i koleżanki i to po prostu po latach naprawdę wszystko się składa na taką, na taki sens troszeczkę, powiedziałbym, ambiwalentny, bo są sceny, które potrafią zrobić naprawdę... No piorunujące wrażenie nawet po latach, bo nawiązałeś do tego słynnego gwałtu drzew, który później jest powtarzany, przecież to taka klasyka tej serii i przecież mimo, że wiele osób wskazuje, że w jedynce ta scena się bardzo mocno zestarzała, to, to ona na mnie nadal robi piorunujące wrażenie, ale niestety właśnie nawet w niej wszystkie te elementy, począwszy od słabego aktorstwa poprzez właśnie udźwiękowienie czy, czy takie sobie efekty, to to powoduje, czy na mnie ta scena robi właśnie większe wrażenie ze względu na to, że ja ją pamiętam z przeszłości i wiem, jakie ona na mnie wrażenie robiła i tak wiecie, przez odświeżenie wspomnień, to to mi się nadal tak bardzo podoba, niż przez to, że to po prostu się broni samo w sobie po latach. I też idąc właśnie dalej, to ja dlatego właśnie najbardziej też lubię dwójkę, że ja się zgadzam, że tam widać momentami te efekty, czy chociażby animację poklatkową, czy, czy jakieś efekty praktyczne, które też się nie za dobrze starzeją, ale jakby... Tam mi to mniej przeszkadza paradoksalnie właśnie ze względu na wprowadzenie elementów humoru, groteski, makabry czy kampu, czy jakkolwiek byśmy tego tam nie podsumowali, bo jednak jedynka cały czas utrzymuje tonację taką serio i taką bardzo mroczną. I to, to jak to niektóre rzeczy się starzeją źle i jak to źle w tej chwili zaczyna wyglądać, to po prostu powoduje, że momentami to człowieka wybija. Że, że wiecie, że dostajemy efekt niezamierzonej śmieszności, bo, bo nie wiem, bo czyjś make-up wygląda źle. Albo aktorsko wypada coś tam słabo, bo to jest takie trochę przerysowane, no bo wiecie, brak umiejętności i tak dalej. A w dwójce, przez to, że mamy te elementy humoru, to pewne rzeczy, które albo wypadają teoretycznie sztucznie, czy wyglądają teraz sztucznie, albo jeżeli ktoś sobie aktorsko specjalnie nie radzi, czy cokolwiek innego, co, co, co teoretycznie jest rzeczą chybioną. To po prostu jakby przez to, że mamy to w połączeniu właśnie z tym, że cały film jest mocno przeszarżowany, mocno podskręcony, mocno jakby nafaszerowany humorem, to to mniej razi wszystko. Te, te rzeczy, które w jedynce są in minus, tutaj tak na dobrą sprawę nie psują seansu bo po prostu nawet, jeżeli mówię, mamy przerysowane czy złe aktorstwo, to, to przy całym po prostu stylu wariackim tego filmu, to, to jakby to nie jest w ogóle problemem. I, i też idąc... Tak coś I jeszcze, jest. przepraszam, tylko już Kończąc mm -hmm. a propos właśnie Armii Ciemności, to, to według mnie to też jest właśnie niestety jeden z problemów, że ten film jakby zatracił swój klimat. Jedynka nadal się broni po latach, dlatego, że ona miała konsekwentnie budowany ten klimat taki mroczny. Dwójka jest naprawdę tak dobrym filmem, bo właśnie ona też ma pomysł na siebie, jest przeszarżowana, jest wariacka, jest momentami mocno komediowa, momentami nadal jest straszna, ale ma na siebie jakiś konsekwentny pomysł. A ja się z tobą w 100% zgadzam, że Armia Ciemności teoretycznie jest tam pomysł na to przeniesienie do średniowiecza. Ale mam wrażenie, że tam po prostu jest tak, że bardzo szybko po tych początkowych sekwencjach, na które ja odniosłem wrażenie ekipa miała pomysł, to się wszystko rozmienia w taką tam trochę fantazy, które niestety teraz dobrze nie wygląda właśnie ze względu na rozwiązania stricte techniczne, a właśnie a jeszcze przez to, że tam nie ma za bardzo nic... Jakby ponad, bo, bo specjalnie właśnie ani tam w tych końcowych sekwencjach specjalnie Campbell nie szaleje, ani nie ma tam specjalnie jakiegoś innego humoru na przykład, czy, czy jakiegoś takiego kampu no to niestety zwracamy uwagę na to, co, coś, co, co wygląda źle, co, co w tej chwili po prostu się nie broni. I to nie tylko zmiana stylistyki, bo też, no, powiedzmy sobie szczerze, że Martwe Zło, jedynka i dwójka, to filmy minimalistyczne w tym sensie, że ograniczamy się do jednego miejsca akcji, do krótkiego czasu akcji, mamy niewielką ilość bohaterów, za to no ogromną liczbę tych absurdów w dwójce i hektolitry krwi w obu filmach, tak, a y Znowu Armia Ciemności, tam magle mamy to całe rycerstwo i tak dalej i to mamy niby uwierzyć, że to będzie jakaś wielka bitwa, tysięcy jednostek, ale na ekranie znowu widzimy dziesięć osób na krzyż i tak nie czuć po prostu tej epickości, którą nam trochę ten film wmawia. I właśnie też powiedzmy sobie szczerze, Bruce Campbell też miał przestranę w trzecim filmie, bo on tutaj grał dwie role jednocześnie i o ile właśnie te wszystkie, czy nawet więcej, tak, o ile te małe Asze wypadają genialnie, czy początkowe rozdwojenie się Asza na dobrego i złego też wypada bardzo dobrze, to jednak no, trudno jest, by jeden aktor w dwóch, czy po części w kilkunastu rolach uciągnął jeden film, gdy cała reszta tak naprawdę niewiele od siebie daje i no i ta końcówka właśnie efektami też nie do końca daje radę, ale wracając jeszcze wcześniej, to dwójka, dwójka tak naprawdę też ma kilka właśnie tych strasznie słabych efektów, na przykład końcowy demon, ten demon w finale, już po przeniesieniu się Asza do średniowiecza, przecież on wypada tak tragicznie, on wygląda tak źle na ekranie teraz, on wygląda sto razy gorzej niż smok z Wiedźmina. Smok w Wiedźminie to jest arcydzieło efektów filmowych w porównaniu do tego demona w Martwym Śle 2 na końcu, ale właśnie tak jak powiedziałeś przez ten taki niepoważny klimat, przez ten kamp i tę konkretną stylistykę można to kupić a za to jedynka, ja nie twierdzę że ona jest zła, po prostu trochę jak mamy już wybrać tak, co jest lepsze, co jakoś mi się bardziej podobało, to Martwe Zło 2 ale jedynka też jest bardzo dobra. Zwłaszcza, że bardzo świadomie też kreuje ten konkretny klimat, i w gruncie rzeczy, no powiedzmy sobie szczerze, ta fabuła z dzisiejszego punktu widzenia to nie jest nic specjalnego, tak? Bo no co tutaj mamy? Gdzieś w lesie znajduje się chatka. W chatce znajduje się przeklęta księga, w księdze znajduje się inkantacja przywołująca demony, no i do chatki przybywa grupa młodych ludzi, którzy przypadkiem. No, tutaj akurat odsłuchują taśmę, na której nagrana została ta inkantacja, przywołują demony, no i źle się dzieje, tak? To nie jest nic jakoś szczególnie interesującego, ale pomimo wszystko ten film. Znaczy, ja nie mówię, że ten film był wtórny, tak? Bo w tamtych czasach to pewnie było jako tako jeszcze ciekawe, jakoś w sposób oryginalny. No, no. Też, też myślę, że nie przesadzałbym. Myślę, że to, to tutaj jednak z tych schematów było dużo wykorzystanych ale z dzisiejszej perspektywy to już w ogóle jest ultra wtórne, a pomimo wszystko to się ogląda dobrze i to jest taki fajny horror. Tam nawet zauważyłem, że na przykład na wstępie ci bohaterowie trochę się czepiają siebie nawzajem, że chwila, jak to nie sprawdziliście tej chaty, do której jedziemy, a na pewno wiecie, że no to jest jakieś normalne miejsce, że tam się da mieszkać i tak dalej. Jest się o takie szczegóły fabularne, które współcześnie się olewa często w filmach, są jest strasznie wkurza po przyjeździe o tej chaty ci ludzie są ostrożni i tam naprawdę czuć ten klimat grozy. Ja naprawdę siedziałem ultra spięty przed monitorem, tam przez pierwsze 10 minut wydarzyły się chyba cztery takie dziwne, niepokojące, złe rzeczy i po prostu cały czas czułem ten klimat zagrożenia i ten film jest dobry. Ale, ale, Tylko... ale to tak yy, yy. jeszcze nawiązując do tego, co właśnie mówisz, że niechby jest ten klimat zagrożenia i ten film się nadal broni po latach, mimo jakby to, że fabuła jest dosyć prosta i w sumie taka dosyć, no, oparta na takich horrorowych schematach. To wydaje mi się, że to też wychodzi tutaj talent Raimiego, bo, bo tutaj jednak parę tych patentów, które zastosowano już właśnie w pierwszym martwym źle, czyli wiecie te ujęcia z oczu demona na przykład, czy, czy chociażby niektóre sekwencje, czy, czy niektóre pomysły fabularne, jak właśnie chociażby znowu nawiązujące do tego gwałtu drzew, czy, czy w ogóle jakby ty, tych takich opętań, no to to są takie rzeczy, które teoretycznie bardzo schematyczne motywy wykorzystują albo pokazują od strony realizacyjnej, albo wykorzystują fabularnie w sposób, który no, nie był do końca y, używany w, taki, w, w, w, w, w takim konkretnym ujęciu. Bo tutaj nawet przecież te opętania, to, to, to teoretycznie nie jest nic nowego, no bo przecież w horrorze to jakby opętanie przez jakieś siły nieczyste, no to mamy... Prawie, że od zarania dziejów, a tutaj też przecież to, to nie jest tak, że, że to mamy właśnie taki prosty schemat, bo przecież tutaj to opętanie, no to też wygląda troszeczkę inaczej i, i mi się wydaje, że mówię, że tutaj jest wiele takich elementów, które właśnie dzięki talentowi twórców no, potrafią zrobić ten film i powodują, że właśnie nawet po latach to, to się po prostu broni. Zresztą to też dlatego mi się wydaje, powoduje, że remake jest tak dobrym filmem. Bo tutaj po prostu, z, jak jak się spojrzy na remake, to, to przecież, czy remake o sequel, no bo to przecież teoretycznie to chyba jest kontynuacja też. Tak, tak. Ale tak. To, to, to, to przecież ten film jest tak dobry, dlatego że on właśnie bardzo wiele tych takich elementów, które są tą takim sednem tych tych filmów mówię tutaj już głównie o jedynce i dwójce to, to ma powtórzone pokazane jeszcze w jakby w nowy sposób i, i i też jeszcze podkręcone i to powoduje że że też właśnie ten ten remake tak bardzo ocieka klimatem i no i jest po prostu tak dobrym filmem jak jakim jest mhm. W ogóle, ale to poczekaj, ale to już tak w zasadzie poza nagraniem. Orientujecie się, tak teraz sobie pomyślałem, dlaczego Martwe Zło 2 nazywa się Martwe Zło 2, skoro zostało y, z założenia, miało być tak naprawdę nakręceniem jeszcze raz tego samego. Nie, i, właśnie to nie miało jakby być nakręceniem. No bo patrz, Armia Ciemności teoretycznie odcina się. Y, jest zupełnie innym filmem i też dostała zupełnie inny tytuł. Nie? W ogóle nie ma tam... Y, tego Martwe Zło 3, nie? tylko to jest po prostu Armia Ciemności, a Martwe Zło 2 dlaczego, skoro chciał to nakręcić jeszcze raz, to nie nazwał tego inaczej? Ale nie, bo on tak naprawdę od początku chciał nakręcić, właśnie ja się na początku zakręciłem, bo to jest skomplikowane. Raimi sam chciał na początku nakręcić film, w którym Bruce znajduje księgę, walczy z demonami, potem się przenosi do średniowiecza znowu walczy z demonami, tak? To miał być film. Tylko, że nie dało się tego zrobić w jednym tym. Na początku w ogóle miał za mały budżet, więc nakręcił shorta. Dostał większy budżet, więc nakręcił David Dead 1, a potem dostał jeszcze większy budżet, więc chciał nakręcić kontynuację i już myślał o tym, żeby nie zrobić tej armii ciemności wetknąć w to, w tę dwójkę, ale tak, po pierwsze nie miał prawa do wykorzystywania scen z jedynki, więc nie miał jak zrobić tych flashbacków, bo w scenariuszu były normalnie wpisane wytnij sceny z jedynki, tak, te, te i te. I zmontuj jako flashback. On nie mógł tego zrobić, więc zaczął to kręcić od nowa i jakoś tak wyszło, że stwierdził, że po prostu te motywy, które nie weszły do pierwszego martwego zła, bo nie miał na nie kas, nie miał możliwości technicznych i tak dalej, to wykorzysta to wszystko w drugim martwym źle i jak gdyby to nie ma być właśnie ani remake, ani zwyczajny sequel. To ma być jak gdyby, znaczy to ma być sequel, tylko że przez ten początek to tak się z tego robi trochę dziwny remake, który wykorzystuje wszystkie pomysły, które nie weszły do pierwszego martwego zła i podprowadza akcję pod temu, to średniowiecze. No ale to popraw mnie, jeśli się mylę, no bo według mnie nie ma ciągłości między jedynką a dwójką. To nie jest spójna historia jedynka i dwójka. Według mnie, tak z tego, co ja pamiętam, to jedynka mogłaby nie istnieć, no bo dwójka z trójką jest spójną historią. Yy, nie, Mando. A, a jedynka to jest historia raz przetworzona i potem drugi raz od nowa, tak jakby jedynki nie było. Jeżeli głupoty no to wytnij. Yy, nie, Mando, właśnie, ale nie, bo ty dobrze o tym mówisz, bo mnie to też przeszkadzało przy sensie. bo dwójka zaczyna się tym, że aż przyjeżdża z dziewczyną na szybko do domku, szybko ją opętuje zabija i tak, nie? I to jak gdyby anuluje jedynkę. Ale to nie anuluje jedynki. Oni po prostu nie mieli prawa do tych starych a, scen. Czyli po prostu zamiast flashbacków, zamiast... Aha, dobre rozumiem. Tak. No. I tylko dlatego zrobiono ten taki dziwny wstęp. A dwójka i armia ciemności też się wykluczają, bo przecież dwójka kończy się tym, że aż zostaje uznany za proroka i rycerze ślubują mu wierność, tak, że poprowadzi ich do walki z potworami, a w trójce aż jest wzięty do niewoli. My Ash, I I znowu mamy problem z tym, że nie wykorzystujemy tych starych scen, tylko kręcimy to na nowo i trochę zmieniamy akcję. Czyli co, znów nie mieli prawa? Tak, znowu były problemy prawne. I tak samo. A jak teraz było z serialem? No w serialu są retrospekcje. To jest to, co ktoś mi napisał w komentarzach, jak ja jakby gdzieś tam pisałem na fejsie właśnie o serialu, to, to ludzie też piszą o tym wprost, że nie ma praw do Armii Ciemności. No tak, ale retrospekcje są w pierwszym odcinku. Nie wiem czy z jedynki, czy z dwójki. Ale nie, nie, nie na, na tych bo, kartonach bo, bo jest nie tak bo, jak ja ja Bo nie ma chodzi... praw do Armii Ciemności. Mando, bo to wygląda tak, że prawa do jedynki i dwójki jako jakoś Raimi ma pod kontrolą z Campbellem, mają. a prawa do armii ciemności dzielą z kimś i jeżeli by chcieli wykorzystać armię ciemności w serialu, to musieliby też dać prawa do serialu temu, z kim dzielą prawa do armii ciemności, a wtedy te spółki miałyby wpływ na serial, mogłyby mieć władzę decyzyjną w niektórych kwestiach, dlatego Campbell w wywiadach, to dosłownie widziałem kilka dni temu, tłumaczy, że nie chcieli dzielić praw do serialu z nowymi ludźmi, więc po prostu jak gdyby odcinają się od Armii Ciemności, ale to nie jest tak, że oni ją anulują, tak, że ona nie istnieje, tylko po prostu nie ma bezpośrednich odwołań, nie ma, nie wiem, właśnie kadrów z Armii Ciemności w filmie i tak dalej, bo no wszystko roznosi się o prawo. Nawet Campbell żartuje, że w Hollywood jest więcej prawników niż filmowców teraz i że wszystko roznosi się o jakieś tam kruczki prawne. Znaczy, to, to jest ciekawy temat do dyskusji, ale przy okazji serialu, bo ja też do końca tego nie rozumiem, bo przecież to, to jest to, co ja też w jakiejś dyskusji poruszałem, że teoretycznie nie ma praw do Armii Ciemności. Teoretycznie, jakby do tego filmu nie mogą nawiązywać, a według mnie jest, jest tutaj kilka nawiązań. Sam, samo, ale to są takie drobne są, sam, to są takie drobne Samo otwarcie, właśnie nawet w tym sklepie, w supermarkecie, to jest dla mnie jakby takie wprost próba pociągnięcia jakby wątków z Armii Ciemności. No bo przecież, właśnie. Ale zauważ, że sklep się inaczej nazywa. No wiesz, to, to są, ale to są właśnie technikalia dla mnie, nie? To jest to, coś, co jest. Kwestia. To, to, to No i kwestie prawne pewnie, ale i tak jakby z punktu widzenia jakby spójności, no to wydaje mi się, że to jest to właśnie oni tak to próbowali rozegrać, nie? Że, że ominąć jakby kwestie prawne, ale jakby po, pokontynuować jakby te wątki, nie? Mm -hmm. I wiecie co, ja myślę, że ja mogę to zostawić w głównym podcaście, zwłaszcza, że być może teraz wyraziłem się prezyzyjniej niż na początku i myślę, że to też nam zrobiło dobre podprowadzenie pod właśnie takie różne kwestie techniczne i jeżeli pozwolicie, trochę was zdominuję, ale oczywiście możecie się wcinać dopytywać czy coś, bo ja ostatnio sporo czytałem na ten temat, oglądałem jakieś materiały dodatkowe i tak dalej i chciałbym się z wami i ze słuchaczami podzielić różnymi takimi smaczkami. Może być? Da dajesz, dajesz. Po pierwsze, wiecie, że Martwe Zło miało mieć inny tytuł? Miało się nazywać po prostu Księga Umarłych, ale producent Irwin Shapiro stwierdził, że no bez sensu jest ten tytuł Księga Umarłych, bo ludzie by zaczęli to kojarzyć jakoś z jakąś książką z literaturą i że to się nie sprzeda. I wtedy zmieniono tytuł jednak na Martwe Zło. Ale co ciekawe, w Polsce ten film trafił na vhs -y z innym tytułem. Z tytułem Umarli Straszą. Hmm. a do tego jeszcze krążył też przy czym nie wiem to w jakim obiegu ale on jest cytowany w książkach filmoznawczych polskich jako diabelski nieboszczyk to ja że ale to bardziej z pirackich tłumaczeń że zła śmierć że było mówiono albo martwe zło albo zła śmierć o no to widzisz no to jeszcze trzeci ale to z takich to, to, to, to, nawet nie wiem czy tak po prostu wyszło na piratach czy po prostu ludzie tak sobie to przetłumaczyli i, i w taki sposób mówili ale tak czy siak, no to fajnie, mamy trzy tytuły w Polsce, właściwie cztery jeszcze oryginalne, ale i tak w Polsce mieliśmy farta, bo ten film jakoś yy, no dotarł do naszego kraju, miał dystrybucję, w wielu krajach został totalnie zbanowany i to, czy, to jeżeli chodzi o dystrybucję kinową czy na kasetach i właśnie problemem była między innymi ta scena gwałtu drzew, przy czym co ciekawe jej nie było w oryginalnym scenariuszu. W sensie aktorka, która wciela się w to była Linda, no, która wciela się w kobietę w tej scenie, nawet nie wiedziała do końca, czym ta scena się skończy, bo scenę gwałtu dodano dopiero w postprodukcji. I jeszcze, wiecie, ona stała się kultowa, ale jednak właśnie głównie przez nią krytykowano ten film i nawet sam Raimi przyznał w którymś momencie, że trochę żałuje, że ją umieścił w filmie. I. Właśnie jedna z aktorek, ja właśnie nie wiem, czy to nie jest ta, która wcielała się w Lindę w tę, z tej sceny, Betsy Baker. Umówiła się na spotkanie z ekipą filmowców, tak na spotkanie w sprawie roli. I chciała się spotkać bardzo w publicznej restauracji, bo jak usłyszała, że chodzi o twórców porąbanego horroru, to bała się spotkać w jakimkolwiek innym miejscu, zaproponowanym przez nich. I chciała się spotkać w miejscu publicznym, bo bała się pójść na casting gdzieś indziej. <głos> Spoko, nie? A potem ją drzewa zgwałciły. W sumie miała... <głos> miała Poniekąd miała nie z, z, jestem z, pewien, czy to ona. Z późniejszego ale... punktu widzenia widać, że miała uzasadnione powody, by się z nimi nie spotykać w hmm. jakichś miejscach dziwacznych. I właśnie te problemy z dystrybucją pojawiały się w różnych krajach. W Finlandii wypuszczono w końcu film, ale wycięto z niego prawie 12 minut. 11 minut i 50 sekund. A przez całość ma chyba półtorej godziny, więc no sporo. W Wielkiej Brytanii film trafił na listę Video honestis, czyli listę tych filmów zakazanych właśnie z powodu dużej dawki brutalności i braku odpowiedniego ratingu, a w Niemczech film był zakazany przez prawie 10 lat. I co ciekawe, to dla ciebie, Mando, sam Stephen King publicznie krytykował zakaz dystrybucji tego filmu w Niemczech, co między innymi przyczyniło się właśnie do tego, że w końcu trafił na rynek, i pojawił się w 1992 roku, czyli właśnie po 10 latach, w wersji okrojonej, a dopiero w 2001 roku jako uncut na DVD, więc Niemcy sobie trochę poczekali. I skoro już mowa o Kingu, to właśnie film miał problem ze znalezieniem studia, które chciałoby go dystrybuować. I w końcu Raimi jeździł po różnych filmowcach, po różnych ludziach ze środowiskach, pokazywał każdemu, kto tylko chciał Martwe Zło i prosił o jakieś wsparcie. I w końcu trafił właśnie do Irwina Shapiro, tego, który wpłynął na zmianę tytułu. I facet obejrzał Martwe Zło. No i Raimi go pyta po seansie, tak jak go ocenia, jaka jest jego opinia. A Shapiro mówi, no to nie jest przeminęło z wiatrem, ale ma potencjał. I stwierdził, że spoko pomoże. Załatwił pokaz filmu w czasie festiwalu w Cannes. Serio, w Cannes w 1982. I oczywiście no, poza konkursem głównym, bo Mark Twesło nie startowało w konkursie. A czemu? No ale był pokaz. I tam właśnie w Cannes obejrzał go Stephen King. King obejrzał, potem napisał pozytywną, taką ultra pozytywną, hiperoptymistyczną recenzję dla USA Today. I dopiero dzięki tej recenzji Kinga udało się przekonać New Line Cinema do dalszej dystrybucji filmu. I dzięki temu właśnie film zyskał szerszą dystrybucję. Przy czym y, oczywiście dostał rating X, czyli ten najwyższy możliwy. Tak, Film był dozwolony od, od lat 17. I nie było możliwości obejrzenia go za, nie wiem, za zgodą rodziców, czy jakimś tam innym upoważnieniem, bo ta niższa kategoria to jeszcze zezwala. No i Raimi i Campbell chcieli uniknąć tego ratingu przy dystrybucji wideo i DVD, więc podpięto się pod jakąś lewą firmę. Dlatego, to to wygląda tak, że prawo amerykańskie wymaga poddania filmu ocenie MPAA, czyli tej organizacji, która ocenia filmy, wydaje ratingi, wymaga poddania się ocenie tylko od niektórych firm. To jest jakoś zakontraktowane i ja po prostu, nie wiem czy oni stworzyli jakąś fejkową spółkę, czy podpieli się pod jakieś studio, które nie miało tego w kontrakcie i dlatego właśnie na początku jak się ogląda te filmy, pojawia się jakieś takie dziwne logo z taką różą białą czy czymś takim. To właśnie po to, by uniknąć ratingu? Tylko to pewnie później też niestety zaważyło właśnie na problemach z prawami Pewnie im się to odbiło czkawką właśnie przy dwójce, bo jeżeli wspominasz o tym, że przy dwójce właśnie oni nie mogli wykorzystać z sekwencji z jedynki, no to podejrzewam, że właśnie mówię, to jest pokłosie tej decyzji. Tak, tak, tak, coś za coś. I tak samo przecież to, że film trafił na video no to właśnie przez to, że on nie miał ratingu, tak, a był brutalny, więc zakazano go po prostu totalnie w niektórych krajach. No ale coś za coś, tak? Ciężko to w sumie oceniać, czy się opłacało, ale z drugiej strony film osiągnął sukces, więc może i tak. I wiecie, były te problemy z dystrybucją, ale też pojawiły się dużo wcześniej, bo ogólnie Raimi pochodzi z Michigan i tam też chciał kręcić martwe zło, gdzieś w okolicy swojego miejsca zamieszkania, ale nie udało się znaleźć tam żadnej chaty. A poza tym stan. Michigan nie był zbytnio zainteresowany dystrybucją, znaczy dystrybucją, zezwoleniem na produkcję czegoś takiego i w końcu. Stan Tennessee wyraził jako jedyny stan w USA wsparcie dla projektu, więc ekipa pojechała do Tennessee i szukała opuszczonej chaty. Nie mogli niczego znaleźć, w końcu niby jak już mieli opuszczać Tennessee i rezygnować, znaleźć jakiś opuszczony dom w głębi lasu. Problem polegał na tym, że ekipa twierdzi, iż dom ten był wypełniony końskim winem i cały się rozpadał. <głos> więc, no ale nie mieli wyjścia, tak nie mieli innej chaty, więc po prostu jakoś go tam uprzątnęli, doprowadzili do użytku, doprowadzili prąd i zaczęli kręcić. Niestety w domu było potwornie zimno, a oni to kręcili jakoś późną jesienią, zimą i większość ekipy w czasie zdjęć to było gdzieś w głębi lasu, tak więc nie mogli dojeżdżać, że nie mieli kasy, więc większość mieszkała w tym domu, część chyba gdzieś tam w okolicy też bliskiej, i no, zdjęcia kręcone przez kilka tygodni i pod koniec podobno już im brakowało drewna na opał i tak dalej, więc tam jakieś meble z tego domu palili i wszystko co było pod ręką po prostu, żeby nie zamarznąć, a w końcu i cała chata spłonęła i to jest do końca niejasne, ale podobno sam Raimi spalił chatę po nakręceniu filmu dlaczego? Nie wiadomo ale wiadomo za to, że pod chatą zakopano kapsułę czasu w czasie kręcenia Martwego Zła i odkryli ją fani serii, którzy po kilku latach urządzili sobie wycieczkę w tamte rejony i przypadkiem odkopali właśnie tę kapsułę, bo to było w miejscu ogniska i właśnie oni jakoś tam zaczęli grzebać w tym miejscu i znaleźli kapsułę czasu, więc fajna rzecz. I właśnie kręcono wiele ujęć w tej chacie, w Morrison, w Tennessee, ale też część ujęć kręcono pomimo wszystko w Michigan. Dlaczego? bo chata w Tennessee nie miała piwnicy to cała kultowa piwnica z martwego zła nie było jej w tej chacie, ona nie istniała wykopali po prostu na potrzeby filmu jakąś dziurę pod chatą wycięli właśnie też deski w podłodze tak, żeby symulowały tę klapę i tak naprawdę za każdym razem gdy ktoś wchodzi do piwnicy to wskakuje w dziurę a po chwili widzimy ujęcie kręcone trzy tygodnie później, co najmniej trzy tygodnie później w Michigan Kręcone bodajże na farmie jednego z producentów, na farmie Roberta Tapera. Więc w ogóle świetna sprawa, bo tam, jak ja to teraz jeszcze widziałem na świeżo, to tam jest dużo ujęć, na przykład aż schodzi do piwnicy i rozmawia z dziewczynami, które stoją przy klapie, przy włazie i wiecie, no oni gadają jak gdyby nigdy nic, za cholerwem się nie domyślił, że aż jest w tym czasie kilkaset kilometrów dalej, tak? I trzy tygodnie później, więc naprawdę realizatorsko to świetnie ale, wyszło. Ale to jest ogólnie magia kina, to tak bardzo dużo filmów jest robionych. Ja jeden, film, jeden film miałem kręcony u siebie w mieszkaniu kiedyś, polski film i, i u, u mnie w mieście w ogóle był ten film kręcony i później jak, jak go oglądałem, to, to na identycznej zasadzie. wiesz, Jak znasz te miejsca, to masz dos, dosłownie rozmowę dwóch ludzi, gdzie jeden stoi po jednej stronie miasta, a drugi po drugiej stronie. Nie? I myślę, że to jest w wielu filmach tak, taki patent wykorzystywany, co nie znaczy, że to nie jest świetne. Nie? Jak, nie, no jest... Y, chociaż z drugiej strony trochę zabija magię. <śmiech> Może zabić, jak już ktoś wie i, i teraz będzie oglądał film y, już z tą myślą. Nie? No, w, w wielu filmach jest to wykorzystywane. Ja pamiętam, że teraz w serii horrorów świątecznych o takim jednym y, świątecznym opowiadałeś, gdzie to kapitalnie grało. <śmiech> tam te liczne takie ujęcia właśnie i te takie przebitki rozmów właśnie jednej osoby z drugą kręcone w różnych miejscach, to też podobno kapitalnie, kapitalne wykonanie to było, ale tytułu nie pamiętam teraz. Ale nie wiem, właśnie, że to, to było to o tyle zabawne, że to było kręcone chyba w jednym miejscu, tylko że to było tam zmartowane. No. jaki to był tytuł? Może przypomnijmy, czego unikać? Klaus. No, unikajmy. A właśnie nie tutaj. A tu ja, wiesz, ja się specjalnie cofnąłem do tych scen i ja tego nie widzę. Dla mnie to wypada genialnie. Aż wskakuje do piwnicy, spogląda w górę, patrzy na dziewczynę, do niego mówią, ona im odpowiada. Świetnie to wygląda. A no film sprzed 35 lat, więc świetna sprawa. A jeszcze co ciekawe, tam jest jedna taka scena, gdzie Aż spotyka Skota w piwnicy, czyli tego drugiego mężczyznę z pierwszej części. I to znowu nie jest Michigan i farma Tapera, tylko prywatny garaż Rajmiego. I to jest kolejna świetna sprawa, bo skoro już jesteśmy w garażu, to tam pojawia się element takiej kilkustopniowej przekamarzanki pomiędzy twórcami kultowych horrorów. I już wyjaśniam o co chodzi, to na pewno wam też się spodoba. W filmie Wzgórza Mają Oczy z 77 w tle jednej ze scen <kuh> w tle jednej ze scen pojawia się porwany plakat ze szczęk. I Craven chciał w ten sposób pokazać Spielbergowi, że skończył się jego czas tak, i że teraz on, Craven, nakręcił lepszy horror. W 1981 roku w Martwym Śle sam Raimi we wspomnianym garażu udającym piwnicę umieścił podarty plakat z filmu Wzgórza Mają Oczy. Tak, po... Też na tej samej zasadzie odpowiedzi. Pom... Pamiętam nie? ten motyw. Ale tam też gdzieś rękawica Frediego wisi, w, którejś części w, dwojce, wyzwania, w, dwojce, no w której części no bo to było tak, że... W, bo teraz tak, tak, tak. ludzie, czy w serialu przypadkiem w koszu, w bo to, też nie zostało Bo to w koszmarze miszczone. z ulicy Wiązów później się pojawia w telewizji chyba Martwe Zło, jeżeli ja dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. To dokładnie o to chodzi, to jest kolejny krok. W 84 Craven pozwolił Nancy w koszmarze z ulicy Wiązów oglądać Evil Dead, i znowu w odpowiedzi na to w 87 w dwójce w Martwym dwa Craven umieścił, boże nie Craven, tylko mi umieścił rękawicę Frediego z koszmaru. Więc, no to taka fajna zabawa. No właśnie, świetna sprawa. nie i Tak naprawdę pewnie większość osób nawet nie kojarzy ewentualnie, wyłapie jeden taki element. A tu się okazuje, że oni sobie tak wysyłają sygnały nawzajem. Śmiesznie. Trochę jak my w konglomeracie. <grym>, no. Ale wracając do garażu Raimiego, w każdym filmie z trylogii pojawia się to samo auto, zauważyliście na pewno, nie? Tak, 10 lat temu to oglądałem, zresztą ja, wiesz, samochody już nie raz mówiłem, wiem, że mam czerwony. No dobra, ale w każdym razie nie, no jakbyście oglądali na pewno w maratonie, to byście zobaczyli i to jest to samo auto, Oldsmobile Delta. 88, 73 roku i to jest samochód należący właśnie do Rajmiego. i reżyser wykorzystuje go we wszystkich swoich filmach, pojawił się w każdym jego filmie, fali zbrodni, człowieku ciemności, prostym planie, do dotyku przeznaczenia, we wszystkich trzech Spider-Manach, akurat w Spider-Manach jeździ nim wujek Ben, pojawił się we wrotach do piekieł, Oczywiście powrócił w remake'u. Mia z niego wysiada tam na początku filmu i pojawił się też w serialu Evil, y, Ash vs Evil Let. Teraz też cały czas go obserwujemy i to jest właśnie samochód Raimiego, <głos> więc kolejna świetna sprawa. I wiecie, po części wykorzystano go też ze względu na to, że zwyczajnie no, brakło kasy. koszty. Tak, koszta. Trzeba było ciąć i ogólnie... Ale to po... na początku, nie, a potem to już Znaczy tak, potem była... to już był taki smaczek od go dla swoich fanów, ale początkowo było mało kasy i w ogóle Martwe Zło miało nie powstać. Już miało być anulowane, bo w połowie zdjęć zabrakło funduszy zwyczajnie i wówczas na szybko właśnie ta wielka trójka, która stoi za całą trylogią, czyli Raimi, Campbell i Tapert, ten producent, Zaczęli po prostu na szybko pożyczać pieniądze. Podobno Bruce zastawił jakieś rodzinne nieruchomości w Michigan, by móc zdobyć trochę kasy. No i udało się dokończyć pracę, ale, no tak, wiecie, to wszystko było dopinane na ostatni guzik. I gdy skończono te pierwotne zdjęcia, no to aktorzy się po rozjeżdżali, tak zaangażowali się w inne projekty i tak dalej, a wciąż brakowało kilku ujęć. I dlatego właśnie na koniec, w napisach końcowych, tam jak mamy aktorów, no to jest Bruce Campbell, jakoś chyba wielkimi literami nawet. Potem jest tam te sześć nazwisk na krzyż, a potem nagle pojawia się coś takiego jak fake Shams chyba. I chodzi o to, że tak jak w przypadku Piły, mówiłem ci Mando, że One i OneL udawali zwłoki i kończyny, by dograć kilka rzeczy, tak w przypadku Evil Dead, Raimi, jego krewni, producenci, a nawet kilka osób takich przypadkowych miejscowych z Tennessee, których po prostu ściągnięto z ulicy, słuchajcie, potrzebujemy ludzi, połóż się pan tu, czy coś tam, Posłużyli do robienia dokętek i po prostu tak na szybko dokręcono tam jakąś dłoń, jakieś zwłoki, jakąś nogę podrygującą i tak dalej. I to tyle takiego wstępu. Teraz to żeś przesadził. Teraz przejdźmy do akcji na planie. To dalej ty będziesz mówił? Tak, tak, tak. Dobra. No. Ale nie odchodź, Mando, nie śpij. Sobie. Księgę, tę pamiętną księgę, nasz Necronomicon filmowy stworzył Tom Sullivan od początku do końca. I to właśnie ten jego pomysł jest wykorzystywany w całej franczyzie. Ta inkantacja, która przywołuje demony i którą słyszymy z taśmy magnetofonowej, to tak naprawdę zdanie, które ma znaczenie. Nie wiem do końca, w jakim to zostało powiedziane w języku, bo chyba według polskiego webu to jest arabski, według IMDB to jest łacina, a według filmiku, który są nazwane w sieci, to jest hebrajski, ale nieważne. Jest to zdanie, które mówi, wiecie, inkantacja przywołująca demony znaczy rob taperd i sam raimi to faceci znajdujący się na skraju drogi a chodzi o to, że oni zaliczyli cameo w pierwszym Evil Dead. Właśnie na początku filmu, jak aż z ekipą jedzie do domku, to oni stoją na skraju drogi jako jacyś rybacy czy coś takiego. I to jest właśnie jeszcze potem wykorzystane też w inkantacji. I w tej scenie, gdy oni odsłuchują już w chatce tę właśnie inkantację staśmy, taśmy, Raimi sobie założył, że oni powinni się po prostu zjarać. Powinni palić zioło i potem. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak zakładał scenariusz, tak też zrobiono. Słuchaj, rodą fajna sprawa. Wyobraźcie sobie, że przesyłam wam, nie wiem, scenariusz ramy fabularnej do podcastu, a tam w didaskaliach palcie zioło. Ale nie, nie zrobimy tego, bo właśnie w Evil Dead okazało się, że nic z tego nie wyszło, bo próbowano nakręcić tak no tę scenę. Tylko dlatego tego nie zrobimy? No mów dalej. Ale rozumiecie, oni to zrobili, ale zmarnowali po prostu całe nagranie, bo się okazało, że aktorzy totalnie nie ogarniali tego, co się dzieje na planie i całość po prostu trzeba było powtórzyć tam. Kilka dni później, bo cały materiał poszedł do śmieci. No ale jak widać, Raimi miał kreatywne podejście i zresztą ogólnie oni byli bardzo kreatywni w tych wszystkich różnych rzeczach, które tam robili na planie i mówiłem o tych ratingach. Oni chcieli za wszelką cenę uniknąć tego ratingu X. No i w związku z tym właśnie krew tam ma różne kolory. Brano ten syrop kukurydziany, barwili go a to na czerwona, to na czarno, a to na zielono, a to na niebiesko. I tak samo demony, aby nie było tak bardzo brutalnie, pluły chudym mlekiem. Ta biała ciecz, która się z nich wylewa czasem, to jest chude mleko. A gdy tam zwracają jakieś takie dziwne plwociny, to to jest zmielona i zabarwiona na zielono kukurydza. Siema, fajnie. I skoro już mowa o sztucznej krwi, to jak myślicie, ile litrów krwi wykorzystano w filmie, w pierwszym Martwym śle? Nie będę zgadywał. No strzelcie właśnie, jakakolwiek ilość, no. 5-10 nie nie, nie, mam, nie mam wyobrażenia w ogóle, ile tego się używa. Nie, no dużo, no to dużo, dużo więcej. To nawet przy serialu, przed samym serialem było mówione, że w jednej scenie to tam się prawie ktoś udławił i utopił krwią. No m, dużo, no to kilka wanien na pewno. Cysterna. 1135 litrów. 1135 litrów sztucznej krwi mamy w pierwszym martwym śle. Ale to jest nic, bo od razu sobie pomyślałem, w remake'u przecież mamy ten krwawy deszcz, nie? No, no, no. I mówię, sprawdzę, ile tam tego było. I w remake'u wykorzystano 264 978 litrów sztucznej <gry> krwi, z czego 189 270 litrów sztucznej krwi w finałowej właśnie sekwencji. Ja pierdzie. No, no ale to dzięki, dzięki temu to robi wrażenie. Tak, ale no, no to widać, ale po prostu przecież to jest jakaś taka kosmiczna liczba, no. Ale no, no super, no rzeczywiście widać to i no to świetnie. Kolejna sprawa, jak pamiętacie, większość demonów nie ma źrenic. Ma takie właśnie białe białka. I oni wykorzystywali takie specjalne soczewki, no ale to były dawne czasy i nie miano takich soczewek jak dzisiaj, że sobie każdy może kupić, nałożyć i nie ma problemu, tylko to były takie specjalne soczewki dla aktorów, strasznie grube i one po pierwsze nie przepuszczały powietrza, więc trzeba je było zdejmować co 15 minut, żeby nie oślepnąć a po drugie one zakrywały prawie całe oko i przez to aktorzy niczego nie widzieli, tak jak tam na przykład jest scena, gdy Betsy próbuje zadźgać Asza nożem jako demon, to ona nie widzi, ona dziga na ślepo ale to wygląda świetnie, bo ona po prostu przypomina dziwnego demona. Trochę dziwnie wyglądają te ruchy, ale wypada to świetnie. A jak w drugiej części aż zamienia się w demona i tam też biega po tej chacie, to on też nic nie widzi, on to wszystko robi na ślepo, więc po prostu no genialnie tak to wszystko rozegrał. Świetna sprawa. I ja się mówimy o tej kreatywności. Znaczy, mówię. <śmiech> Kojarzycie kamerę z punktu widzenia demona, nie? To jest też. Z no roberem znaczy... jeździli chyba, nie? Właśnie to, to w jednej scenie tak, ale ogólnie, bo teraz jest coś takiego jak Steadicam, czyli takie profesjonalne urządzenie stabilizujące kamerę, które izoluje ruch kamery od operatora, żeby to wszystko się tam za bardzo nie szczęsło. Ale wtedy, znaczy ta technologia już istniała, tylko to było potwornie drogie, bo to było dosyć świeże i właśnie Raimi wynalazł swój własny Steadicam, który nazywa się Shakey i to był jego wynalazek i to wyglądało tak, że przyczepiano kamerę do zbitych ze sobą trzech desek i następnie dwóch operatorów biegało z tą konstrukcją po lesie. Wiecie, w jeden z jednej strony trzymał za jedną deskę, drugi za drugą, a na środkowej była kamera. I właśnie w ten sposób powstawał dość stabilny obraz. I właśnie przy Evil Dead wszystkie te ujęcia z dem oczu demona yy, robiono tak, że Campbell, Raimi brali te deski, zbijali, tak, kładli kamerę i biegali po tym lesie jak szaleni. A właśnie na potrzebę sceny kończącej pierwszej Wildet, gdy ten demon atakuje Asza, właśnie wybija się z chaty i wlatuje w niego, raimi przymontował kamerę do trójnogu, a trójnog do roweru. I właśnie jechał na rowerze z tą kamerą i przejechał przez chatę i wjechał w wasza, i podobno nawet go przy tym poturbował dość nieśnewna. Właśnie niektóre źródła mówią tam, że mu nawet szczękę uszkodził, drugie inne mówią o żebiach. No w każdym razie on po prostu wjechał na niego, wjechał w niego na rowerze z kamerą i z ogólnie miał przekichane na planie, pomijając fakt, że był tam oblewany błotem, tym syropem kukurydzianym milion razy, to jeszcze raz aktor grający demona rozorał mu paznokciami polik, dosłownie go rozdrapał i ta jedna z blizn, która widzimy na ekranie, która nie znika z ujęcia na ujęcie, to jest po prostu normalne skaleczenie, normalna rana. A innym razem jeszcze Bruce po prostu przez to bieganie w lesie potknął się o korzeń i skręcił nogę w kostce. No a cała ekipa myślała, że sobie jaja robi i go jeszcze tak złośliwie dzigali w tę nogę przy każdej możliwej okazji. Mus no, muszą to, się lubić panowie. Jednak. No, widać, że przez kolegów robiony film i to bardzo dobry, skoro się nie pokłócili przez tyle lat. No, i właśnie to póki się nie pokumali, to mu jeszcze na się robili i go tam dźgali, bo właśnie nie, chyba nie powiedzieliśmy, że ogólnie Bruce Campbell i Raimi znają się od liceum i są dobrymi kumplami od, no od teraz to już kilkudziesięciu lat. I właśnie Campbell potem napisał biografię, i w biografii, gdy wspomina pracę nad Evil Dead, to określa to mianem 12 tygodni smutnego praktykowania agonii. No i w sumie... <śmiech> Brzmi dobrze, no pasuje. To pytanie tylko na ile Campbellowi można wierzyć, bo tak jak się czyta z nim wywiady, to ja mam wrażenie, że to jest jeden z tych gości, który lubi swoją y, przeszłość y, y, mocno koloryzować i dostosowywać do sytuacji, bo ja już niektóre historie z, właśnie z y, przeszłości, skręcenia martwego zła, y, czy, czy w ogóle właśnie współpracy z, z Raiming, to mam wrażenie, że z, w kilku różnych wersjach słyszałem i, i pytanie, która jest prawdziwa, to już w którymś momencie to właśnie ja tak zacząłem bardzo mocno brać poprawkę na to, co Campbell mówi w, w różnych miejscach, bo to naprawdę można się pogubić co, co jest, co jest prawdą, a co jest wymysłem po prostu jego autorskim. Ale tam myślę, tutaj myślę, że może być dużo prawdy, biorąc pod uwagę, jaki to film nie? i jak on był I, robiony. No w sumie pewnie I tak. I właśnie powiedzmy sobie szczerze, jednak Campbell obrywa w tym filmie porządnie. Przyżądam się co chwila zostaje w twarz, wlatuje na te szafki, te szafki się na niego przewracają. I nawet przypadkowo tam na pewno doszło do masy wypadków. Zresztą właśnie tak samo ta słynna kamera wlatująca przez okno. Oni naprawdę montowali też jakieś deseczki do kamery, żeby wybić to okno i wbijali ją w to okno. I tam na pewno masa osób przypadkiem nawet czymś oberwała, pokaleczyła się, tak jak to zadrapanie. No po prostu dzieją się takie rzeczy na planie, tylko nie zawsze się o tym mówi, nie? I jeszcze pamiętacie ten wisiorek, który Bruce dał swojej, znaczy aż dał swojej ukochanej i który był jakoś dziwnie mocno eksponowany. Tam był taki wisiorek, taka lupa. No, no, no. Szło powiększające, srebrne. To właśnie, bo mnie to dziwiło, bo to zostało jak gdyby nie do końca wykorzystane. On tym na koniec uchwyta kronomikon, jak gdyby tak rzuca tym łańcuszkiem, aż w końcu zaczepia książkę i ją wyciąga. Ale zdziwiłem się, że poświęcono temu tak dużo miejsca w filmie ogólnie i okazało się, że najpierw w ogóle chciano w scenariuszu pierwotnym, by aż spalił księgę przy pomocy właśnie tego szkła powiększającego. No ale w końcu uznano, że to jest głupie. By Słabe było. No Właśnie. I po prostu stwierdzono, że nie no, bez sensu. Tak, że przez taką malutką lupkę będzie teraz palił ten nekronomikon. I też głupio, bo to ciężko może, by to było zrealizować. Może, może ten pomysł powstał wtedy, jak byli zjarani na planie. Kto wie. W każdym razie w końcu to odrzucono, ale mieli tyle materiału z tą lupką, że uznano, że ją jakoś wykorzystają właśnie do tego że po pierwsze ona przypomina Ashowi, tak, tą właśnie miłość i tę normalność i do tego łapie ten ekonomikon, ale w pewnym momencie zgubiono ją. Zgubiono ją na planie. Nie wiadomo, co było, no, co teraz z tym wszystkim począć, ale udało mi się jakoś kupić taką samą prawie, tylko złotą. No i kupili po prostu złotą, spsikali ją sprayem srebrnym i po prostu dokręcono część rzeczy, część ujęć z tą nową. Tylko, że ten spray, ta farba w sprayu schodziła niestety z tej lubki i w kilku ujęciach to nawet widać, że mają potem brudne palce od tego srebra. No i jeszcze tylko jedna rzecz z martwego zła. Wiecie, jak się nazywa aż? Tak całkowicie? Ash Williams? Mm. Tak. Jeszcze pewnie, pewnie ma drugie imię jakieś dziwne. On jest Ashley J. Williams. Ashley, no bo teraz Ashley to się kojarzy jako imię żeńskie, ale kiedyś to było imię męskie, mhm. potem się to zmieniało. Nie dlatego jest Ashley, ale właśnie jest J. Williams, a to nazwisko nie pada nigdzie w całej trylogii. Tak naprawdę to przez zabawki jest znane i teraz serial, tak bo w serialu się pojawia. Dobra, to teraz szybko do drugiego Martwego Zła. Tutaj znowu pojawia się King, bo King właśnie przez to, że był fanem pierwszego Martwego Zła i tak pomógł przy jego no, przy promocji, dystrybucji i tak dalej, to przy dwójce też się do niego zgłoszono i King akurat kręcił maksymalne przyspieszenie. I wtedy Raimi jakoś się do niego zgłosił i w ten sposób producent, jeden z producentów, jedno ze studiów, które współpracowało z Kingiem, zaczęło też pomagać Raimiemu w dystrybucji, więc tak naprawdę pierwsze i drugie martwe zło uzyskało ogromną pomoc właśnie przez Stevena Kinga. Druga sprawa, kojarzycie opętaną rękę Masza? nie? Taki też epicki motyw, jeden z najbardziej rozpoznawalnych. Jasne, jasne. No tak, tak, tak. No to też się nie wzięło znikąd. Pomysł wziął się z shorta nakręconego przez jednego z producentów. Short nazywał się Attack of the Helping Hand i opowiadał właśnie o żyjącej własnym życiem ręce. I co ciekawe, w tym szorcie zagrał sam Raimi. I potem po prostu stwierdził, że to jest tak epicki pomysł, że wykorzysta go w. W swoim filmie. No, ale przecież motyw ręki chodzącej, to, to, no, to, to nie jest nowość żadna. No. Ale ona tutaj nie tylko chodzi, tylko wiesz, tak atakuje, rzuca się na twarz i to widać nawet w podobieństwach, jak się ogląda. Ja ten short podlinkuję, w ogóle zrobię trochę linków pod tym podcastem, to sobie ludzie będą mogli poobczajać. No okej, okay, okej. Okay. Zresztą to też pewnie reklamują siebie nawzajem i jak im sam zagrał, no to po prostu potem wykorzystał te same motywy, może te same ktyki, nawet techniczne i tak dalej. Kolejny taki żarcik na planie, jak aż schwytał swoją dłoń, to przygniata to ją pudełkiem i książkami. Książkami, I na... tak, zna, zna, znany motyw. I wiesz, jaka taka książka jest na wierzchu? Nie, Maciek, ja pamiętam, że zwróciłem na to uwagę, ale teraz no, nie, nie pamiętam, nie mam na świeże tego Pożegnanie z bronią Ernesta Hemingwaya. I to jest w oryginale A Farewell with Arms. No i arms, no to też jako ręka, tak, nie? Tak, tak, pożegnanie tak, tak. z ręką. <laughs> Więc też wo. kolejna fajna rzecz. I jeszcze z takich technicznych rzeczy, to jak mamy scenę z gałką moczną, to ona została nakręcona od tyłu i po prostu dziewczyna udaje, że ją tak naprawdę połyka, a ona ją wypluwa i ona jest na żółce i tą żółkę widać nawet w tym filmie. A jak mamy tę akcję z tym rednekiem, który jest wciągany do piwnicy, to tam właśnie wylewają się też hektolitry krwi z tej piwnicy. I co ciekawe, bo oni to kręcili tak w miarę, no praktycznie, tak nie było się dzieje wtedy i oni naprawdę wciągnęli gościa do piwnicy, tak, że on tam zwisał głową w dół, właśnie to nie była piwnica, to była dziura w ziemi, a następnie jakiś węży wylewali ten krew pod niby domykającą się klapą od piwnicy i ta krew po prostu odbijała się od tej klapy i w spora część po prostu wracała na dół, tak po tym gościu i ten im się tam prawie udławił tą rofem kukurydzianym, który no leciał po prostu na twarz, a oni lali, tak nie widzieli niczego, po prostu odkręcili sznaucha i <grym się> dopiero po scenie się okazało jak to wygląda. Mamy Henriette w piwnicy, tego demona matki, jednej z bohaterek i wciela się w nią Ted Raimi. Młodszy brat sama. I co? I to tyle o dwójce. I teraz może przejdźmy do Armii Ciemności, co? Znaczy to, to ja tak mówisz o przejściu do Armii Ciemności, to ja zaraz bym tu chciał powiedzieć jedną rzecz a propos tego, natomiast a propos dwójki, to warto podkreślić, bo wspom wspominaliśmy o tym, że na DVD polskim, na tym Q DVD jest dokument właśnie o tym, jak kręci dwójkę i zdecydowanie warto go sobie gdzieś tam wyszperać mm -hmm. na jakimś tak, YouTubie tak, tak. czy gdzieś, bo to jest... Według mnie to jest jeden z najlepszych dokumentów o takim z planu, jaki ja widziałem. Ja widziałem trochę tego rodzaju produkcji, pewnie nie jakoś bardzo dużo, ale to jest po prostu rewelacyjny rewelacyjny dokument, bo on właśnie świetnie pokazuje tą pracę filmowców i takie właśnie rzeczy od kuchni. I to nie w kategoriach tylko ciekawostek, ale właśnie takie rzeczy stricte techniczne to robi świetne wrażenie naprawdę, także, także warto sobie ten dokument obejrzeć. I wcale nie niszczy magii kina, bo to świetnie nie, się ogląda po prostu. Nie, mhm. absolutnie. Tutaj to, to wręcz w sam film jeszcze zyskuje, przynajmniej w moich oczach zyskał właśnie często, widząc jakimi chałupniczymi metodami albo jak prostymi rozwiązaniami oni potrafili właśnie finalny efekt bardzo dobro osiągnąć. Mhm. No i myślę, że możemy przejść do Armii Ciemności. Yy, no i właśnie jeżeli chodzi o Armii Ciemności, to ten film mnie najmniej interesował, więc też i najmniejszy że robiłem jedynie, tak naprawdę większość rzeczy się powtarza czyli różne wypadki na planie i tak dalej to sobie odpuszczę wiemy też, że właśnie w Polsce ten film ukazał się pod dwoma tytułami zarówno jako Armia Ciemności, jak i jako Martwe Zło 3 tak po prostu i jeszcze, co ciekawe w pierwotnej wersji scenariusza aż miał być znowu okaleczony i tak jak gdyby on miał tracić kolejne części ciała w kolejnych filmach jak poprzednio stracił dłoń, tak teraz miał stracić oko w finałowej bitwie, ale ostatecznie w sumie nie wiadomo, dlaczego w końcu z tego zrezygnowano. No, bo, bo ja w sumie się domyślam, dlaczego? No, co czwarta, piąta, <laughs> szósta część i co aż kadubek. A, <laughs> a, a, a rycerze, którzy mówią, nie, to nie byli rycerze, to był czarny rycerz yy, z Monty Pythona. Ale tak, jeszcze Walcz. Tak cię przerwałem. Wiesz, gdzie to było jako martwe Zło 3? Wiem, że w 93. był wydany, ale to chyba było na VHS-ach. Na no mam... VHS-ie to była Armia Ciemności. No, no, no, tak to miałem, No A... chyba, że były dwa różne VHS-y. No nieważne, nieważne. Ja mam notatkę, mówisz... że były dwie okładki, więc to musiało być wydanie jakieś... No chyba VHS, no to był 93., no to chyba, że już były CD, nie wiem. No, nieważne, naprawdę. I myślę, że jeszcze o finałach możemy, musimy wspomnieć, bo zaznaczyliśmy to krótko, ale nie rozwinęliśmy, nie, bo są dwie wersje filmu. To nie, nie tyczy się tak naprawdę sprawy, tylko finałów, bo, bo te dwie wersje, czyli ta wersja kinowa i wersja reżyserska, one się dosyć istotnie różnią, a może nie, nie, nie tak, że w, jakby w, w obrębie samego filmu to są takie rzeczy kluczowe, bo w zasadzie właśnie kluczowe zmiany to są finale, gdzie mamy ten finał bardziej negatywny, można powiedzieć, który był znany w Polsce i tak ja poznałem na przykład Armię Ciemności i ja to w ogóle się bardzo zdziwiłem, że istnieje inne zakończenie, bo to się chyba już na studiach dowiedziałem, że, że ten film oryginalnie miał właśnie zakończenie pozytywne, czyli to zakończenie w supermarkecie. Natomiast, tam mówię, łącznie chyba to jest 13 minut różnych scen właśnie pozmienianych, wydłużonych, wyrzuconych jakby pomiędzy tymi, tymi dwoma wersjami i to też chyba jest tak zresztą nawet, że właśnie ta wersja, która jest wydana w Polsce na DVD to jest właśnie też ta wersja jakby, która jest jako reżyserska, która w Polsce właśnie cały czas była jako ta podstawowa tak, tak jeżeli tak, ja dobrze tak, tak. kojarzę ja pamiętam, że właśnie bardzo dobry materiał to w tym temacie jest i to, to też będziesz mógł sobie nawet podlinkować, jak ktoś by chciał sobie zobaczyć właśnie wszystkie te różnice na tej stronie Klub Miłośników Filmu. Oni mm -hmm. tam mają właśnie te, te, taką podstronę, gdzie właśnie... No, kiedyś robili takie analizy dobre. I, I tam jest właśnie bardzo fajna analiza też Armii Ciemności, bo, bo ja jak właśnie kiedyś sobie robiłem maraton, to sobie też próbowałem rozkminić właśnie te, te różnice no i tam faktycznie no, tych, tych elementów różnych jest, jest całkiem sporo właśnie w tym filmie. Mhm. Y -y. I właśnie, bo y może powtórzmy, także są te dwa zakończenia, to y oryginalne, reżyserskie, w którym aż y na koniec, jak już uratuje świat przed zagładą, tak pokona złego Asza, uratuje Necronomicon, y wypija jakieś tam ziółka, które mają sprawić, że prześpi kilkaset lat, no i to jest powiedziane, że ile kropel przyjmie na język, tyle, la, tyle setek lat będzie spał. No i coś go tam zdekoncentrowało, stracił rachubę, wypił jedną kroplę za dużo, przespał swoje czasy i budzi się w takim świecie apokaliptycznym, gdzie jest jak gdyby na takim złomowisku zabytków, tam jest zniszczony Big Ben, jakieś inne różne budynki i taki w ogóle zniszczony Londyn cały. A w tym drugim zakończeniu, bo to zostało uznane przez widownię kinową za zbyt pesymistyczne i niepasujące do całości. I w końcu w Stanach dystrybuowano inne zakończenie. I w tym drugim zakończeniu wszystko idzie zgodnie z planem i aż wraca do pracy w markecie. W tym to jest sieć marketów S-Mart, i tam są nawet jakieś żarty słowne, że y, nasz market jest smart, e-smart. I to, co zabawne, jest rzeczywiście taka sieć marketów, sieć sklepów, tylko że w Meksyku, nie w Stanach. I właśnie w, Aż jest w tym markecie, no i pojawia się znowu zło, atakuje go, ale Aż bez żadnego wysiłku je pokonuje. I tam pada ten słynny cytat, który każdy na pewno kojarzy. Hail to the king, Hail to the king baby. Tak. I powiedzcie mi, które wam się bardziej podoba? Nie, no mi się podoba, ale to nie wiem, czy nie przez wzgląd, przez to, że ja tak ten film znałem, to pesymistyczne. Zresztą ja nie rozumiem, dlaczego tutaj ludzie mówią, że, że to nie pasuje do serii, bo mi się wydaje, że to jest właśnie idealne nawiązanie do charakteru i głupkowatości Asha i jego nieodpowiedzialności właśnie, że, że po prostu ja to tak odebrałem jako taką naturalną konsekwencję. No tam jest właśnie przez ten motyw, że on tam ma wypić ten eliksir, no i właśnie przez to, że tak jak mamy wcześniej chociażby z nekronomikomanem, że ma nauczyć się jednej prostej rzeczy, którą oczywiście później spieprzy, no to tutaj robi dokładnie to samo, że zamiast się skoncentrować na trzy sekundy, to to robi standardowe swoje głupoty no i ponosi za to konsekwencje i mi się to szalenie podobało i właśnie mi to bardzo pasowało do charakteru postaci i całego filmu. Ja podobnie jak Jerry, ale to też chyba bardziej przez sentyment, bo to było pierwsze zakończenie, jakie widziałem i przez długi czas myślałem, że jest jedne, to jednak to oryginalne z przyszłością bardzo mi się podobało, przy czym w momencie, gdy dowiedziałem się na studiach, że istnieje nowe to, to cholernie się ucieszyłem, bo stare nie daje za bardzo pola do manewru dla ewentualnych kontynuacji, a nowe daje, więc pod tym kątem to nowe, to drugie zakończenie, to optymistyczne mi się bardzo podobało, co teraz widać zresztą na przykładzie serialu. No. Tak, wykorzystano to. Ale, z, ale nawet nie tylko, no gdyby, gdyby jedynym oficjalnym zakończeniem była wiesz, przyszłość i postapokalipsa, to... To, no to serial by musiał się odciąć już całkowicie od armii ciemności. Nie? Mhm. Albo pójść w zupełnie innym kierunku i dziać, dziać się w jakiejś zepsutej przyszłości. No tak, pod tym względem to jest przydatne. Ale też właśnie ja też, ja nie wiem do końca, które mi się bardziej podoba. bo z jednej strony też to z post jakoś tak mi pasuje do całości, ale z drugiej strony to drugi alternatywny, jako oderwana od wszystkiego scena, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy na zakończenie mi to pasuje tak do końca, ale ogólnie jako scena z Aszem, pomimo wszystko też jest niesła, pokazuje właśnie tego Asza z końcówki filmów, tego już zadufanego w sobie. I pod tym względem moim zdaniem jest ok, I jeszcze mi się jedna ciekawostka przypomniała. Słuchajcie, na początku Armii Ciemności zrzucają Asza i Delta 88 to auto z nieba, nie? No i jak to zrobiono? Wykorzystywano dźwig. Przy czym... Za pierwszym razem, bo kręcono tę scenę dwa razy, dźwig prawie spadł z klifu i w ekipę, bo był za lekki zwyczajnie. Czai się w ogóle, jak się mogło skończyć martwe zło przy scenie otwarcia. No nie fajnie. i dopiero za drugim razem wynajęto po prostu większy, cięższy, lepszy sprzęt, dźwig, który miał 80 ton i dopiero wtedy wszystko poszło dobrze. I tym może kończmy ciekawostki. Bo mnie zabijecie? A... Nareszcie. A teraz jeszcze tak trochę odcięliśmy się od tego y, krótkometrażowego filmu, nie wiem. Y, wy go widzieliście w ogóle, obaj widzieliście? Tak, tak. Ale wiesz, ja na tej zasadzie Kurde, bo go się ciężko ogląda. Nawet ja pierwszy raz o nim usłyszałem na studiach, wtedy go zdobyłem i, i obejrzałem raz i bardzo ciężko mi się go oglądało, a teraz sobie go ściągnąłem, bo chciałem obejrzeć przed podcastem, żeby sobie cokolwiek przypomnieć, i to jest taka jakość, to, to, to nie funkcjonuje w żadnych lepszych, w żadnej lepszej jakości, że, że, że, że sobie odpuściłem tak szczerze. Mm -hmm. A ty Juggy? Znaczy ja go też raz oglądałem i też nie, nawet nie mam zamiaru wracać. No to, to to jest po prostu według mnie taka wprawka właśnie przed y, jedynką i. I to, tak jak w prywatnej rozmowie wam mówiłem, że ja to trochę odbieram tak, że Within the Woods zostało później zremakowane w jedynce, tak jak jedynka została zremakowana w dwójce. Może nie dosłownie, właśnie, że, że każdy ten film troszeczkę coś tam zmienia, pewne rzeczy przeinacza, pewne rzeczy dodaje, ale, ale generalnie, no to po prostu ja go odbieram jako właśnie taką pierwszą wprawkę przed, przed tymi większymi filmami wiadomo, że bez niego by serii nie było, natomiast, no też myślę, że nie ma co, co przesadnie się nad nim rozpływać, no bo, bo po prostu, mając już w tej chwili te takie pełnoprawne filmy, no to to jest już bardziej ciekawostka nic cokolwiek innego. Mhm, w sumie to racja. Jedynie można wspomnieć, że znaczy z jednej strony fajnie, że wykorzystano te wszystkie motywy właśnie z shorta, później w wersji pełnometrażowej naprawdę wszystko wraca. Większość w pierwszej części, część w drugiej i nawet w jednej scenie pod tym gwałcie drzew, gdy bohaterka przybiega do domu, to tam ją aż bodajże wciąga do środka, otwiera jej te drzwi i pyta Did something within the woods attack you? I tak też nawet wprost rzuca to in the woods i to tak głośno i tak to artykułuje, żeby każdy na to zwrócił uwagę. Jedynie jako ciekawostkę możemy zaznaczyć, jeżeli ktoś tego nie widział, a pewnie niewiele osób będzie to teraz oglądać, bo kopia naprawdę jest tak słaba, że nic nie widać. tam W jednej ze scen aż leży pocięty na ziemi, a ja myślałem, że to trawa po prostu jest. Bo, widać ciemną plamę, tak czerwonawą Jakąś tam, więc naprawdę nic nie widać na tej kopii. No to jak gdyby nie musicie tego oglądać, możemy tylko Wam powiedzieć, że w tym szorcie to nie on jest tym źródłem zła, a fakt, że ekipa spotyka się blisko indyjskiego cmentarza. Chcą zrobić sobie ognisko, piknik czy coś takiego i co się robi z grobami negatywnego? Pro, profanuje. O i profanują jakiś tam grup indiańskich, jakieś miejsce spoczynku dawnych Indian i w ten sposób przywołują zło. I to tak naprawdę tyle. Resztę możecie zobaczyć już w pierwszym i drugim Martwym myślę I myślę, że będziemy powoli kończyć. Teraz na koniec jeszcze tylko takie pytanie. Powiedzcie mi, w sumie to już w pewnym sensie odpowiedzieliśmy na to pytanie, bo tak wychwalamy całą tę serię, ale powiedzcie mi, jak myślicie, dlaczego właśnie Martwe Zło stało się tak kultowe i co ważniejsze, co z tym Campbellem? Dlaczego Bros Campbell stał się taką gwiazdą? Bo on ma status takiej gwiazdy horroru, nie? No tak, no film nieważne. Już o tym gadaliśmy, jak, jak omawialiśmy maniakalnego gliniarza. Film krytykowaliśmy, ale samym Campbell'em się jaraliśmy, że to już jego obecność w filmie już podnosi o, o, o jakieś tam jedno oczko, o, o klasę wyżej jakość samej produkcji. Dokładnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja naprawdę nie mam pojęcia dlaczego. No, naprawdę, no. Jest to, czy, czy to po prostu te, sam taki kult wytworzył przez właśnie swoje filmy, potem przez dystans do samego siebie w kolejnych produkcjach ja, ja, ja też nie wiem szczerze mówiąc skąd jest taki kult Campbella, dlatego że o ile ja jestem w stanie zrozumieć popularność Martwego złabą. mi się wydaje że ten film po prostu trafił jakoś tam w swój czas jednak ten przełom lat 70 i 80-tych no to, to wiecie, to pojawia się kilka tych ważnych filmów, tam Wzgórza Mają Oczy, Ostatni Dom Po Lewej, Teksańska Masakra, właśnie Martwe Zło, to, to była taka fala młodych, gniewnych twórców, którzy właśnie trochę się odcinali od tego horroru lat 50. i 60. Więc jakby to, dlaczego sam, samy fi sam film się stał kultowy, to ja jestem w pełni w stanie to zrozumieć. Natomiast jakby sam kult Campbella to jest dla mnie trochę irracjonalny. Fenomen, bo, bo po prostu no, on aktorem jest tyle charakterystycznym, co no, nie jest jakimś specjalnie takim no, genialnym aktorem. To, to jest tak, że on jest strasznie takim fizycznym, fizyczną postacią, gdzie właśnie dużo o, gra o. całym sobą, jakby całą swoją cielesnością właśnie nieźle się sprawdza właśnie w takich przerysowanych slapstickowych elementach I, i to, nie wiem, być może jest właśnie tak, jak Mando mówi, że to jest trochę tak, że ten jego dystans i taka trochę autokreacja, gdzie tak na dobrą sprawę to przez przez lata jak się śledzi nieraz jego wypowiedzi i zachowania, to ja już w którymś momencie to nieraz po prostu miałem tak, że traciłem m, poczucie, czy to jest jeszcze Campbell, czy to właśnie jest Ash Williams na przykład z, <głos> z Armii Ciemności, bo on tak troszeczkę się czasami zachowuje. I nie wiem, no postać fajna, ale to też umówmy się, że na przykład mówimy o jego jakiejś tam karierze i to, że, to, że jest tak ceniony, ale tak na równo sprawę poza martwym złem to, to paradoksalnie właśnie wiele jakichś dobrych filmów on nie nakręcił. I, i to jest tak, że tutaj niektórzy, mo może fani Campbella mnie e, zakrzyczą, ale to jest tak, że, że wiecie, no, nawet patrząc chociażby w, w, przez takie jego, e, jakieś tam troszeczkę opus magnum, jak ten film e, Mów mi Bruce, czy, czy teraz... My name is Stark. The Chinese believe there is a God of everything. A god of the sun, the moon, the wind, and rain It's hard to imagine, and it may sound absurd But there's even a patron saint of the tak, to, to po prostu jest tak, że to nawet, nawet ten film to nie jest jakby coś takiego jakby przesadnie genialnego. No, to, to, to jest tak, że, że po prostu mówię, no poza Martwym tłumem, to ja jednak y, uważam go za jakiegoś tam aktora charakterystycznego, fajnego, ale właśnie kojarzonego głównie jako kultowa postać jako Ash Williams, a nie jako, nie wiem, dobry aktor, czy, czy człowiek, który daje coś więcej do filmu po prostu od siebie. Nie? No, Ale ten, ten kult y, Campbell'a to też chyba jest tylko w wąskim gronie, nie? To nie jest jakiś nie wiem, ceniony przez koneserów filmowych, aktor, to znaczy, tu już, już przesadziłem, no ale ale jest to chyba tylko w wąskim gronie takich właśnie fanów martwego zła i fanów tego typu horroru, czy, czy się mylę? Nie no, to, nie no tak mi się wydaje no bo no, wydaje mi się, że po prostu on jest zbyt słabym aktorem jako aktorem żeby po prostu no, był ceniony czy hołbiony szerzej no, no, no umówmy się no to, to mówię przy całej mojej sympatii no to po prostu myślę, że gdyby on miał grać jakieś poważniejsze role na przykład albo miałby uciągnąć jakby taki pełnoprawny horror ale, ale na przykład taki troszeczkę bardziej na poważnie w tym sensie że, że wiecie mniej tej, tego slapsticku tej cielesności, tego takiego go utytłania się i, i, i tego, co tam Szymas mówiłeś o tej takiej dwunastu tygodniach agonii, to, to on by tak dobrze nie wypadał po prostu na ekranie. No to, to w martwym w, źle to się sprawdza i to właśnie mówię. No, nawet... W filmie Łódz bodajże grał poważniejszą rolę, ale tam, ale tam chyba grał ale mhm. grał ojca tej głównej bohaterki, jeżeli dobrze pamiętam. Nie? Tak, tak To był Łódz, czy, czy jakiś no, inny coś tytuł? z lasem było. Tak, tak, chyba Łódz. Tak, no, chyba Łódz, chyba no też mi się tak kojarzy. Mhm. Właśnie mnie to zastanawia, bo znaczy oczywiście my mówimy o kulcie właśnie ja nie mówię, że on jest genialnym aktorem, tylko że jest kultowy, że jest ikoniczny i wiadomo, że mówimy o, o miłośnikach grozy, ale to co mnie trochę fascynowało to fakt, że ja, ja się martwym złem zajałem, ja, zacząłem jagać później niż brusem właśnie brus był dla mnie rozpoznawalny, nawet nie wiem skąd, nie mam dla tego pojęcia skąd mi się to wzięło jeszcze nim zacząłem się jakoś wciągać w samo martwe zło i dlatego Troszkę mnie to fascynuje, tak skąd się wzięło, wzięła ta jego kultowość, konieczność, Bo w sumie, jeżeli chodzi o kogoś, to widział Martwe Złoto, on jest trochę tak kreowany w sumie na taką gwiazdę. Tak sobie pomyślałem teraz przy oglądaniu tego w maratonie, bo to jest taka typowa droga od zera do bohatera. Nie? No bo jednak w pierwszym Martwym Śle, tym takim bardziej poważnym, on jest taką pipką. On niczego nie potrafi zrobić. Co chwila tam jakiś demon go rzuca na szafę. Ta szafa go przygniata, jakiś tam regał. On leży pod tym regałem, nie umie się z niego wygrzebać. Jak przychodzi co do czego i trzeba poświartować demona, to aż stoi gdzieś z tyłu, opiera się o ścianę, to Scott ćwiartuje demona. Ten aż niczego nie robi, jest taki tchórzliwy, byle jaki. Ale no, zaczyna potem jednak walczyć. Tak Nagle, nie wiem, jak mamy tę sekwencję no dwójka to już jest w ogóle taka maksymalizacja tego, tak, on się staje takim właśnie totalnym bohaterem, takim herosem, mamy tę rękę piłę to groovy, tak boomstick hej, <laughs> <Swallow this. laughs> Swallowit, jak tam rzuca do demona, czy jak tę rękę atakuje, on się staje właśnie takim wielkim bohaterem, takim herosem walczącym ze złem, a w Trójce to on przecież jest Bogiem. On spada z nieba, tak, z mechaniczną ręką, z jakimś strzelającym kijem, podrywa siostry wielkich rycerzy i w sensie, wiecie, on nawet na poziomie filmu, jak gdyby, robi taką karierę, od takiego głupka, słabeusza i tchórza do właśnie Boga, który spada z nieba i pokonuje wielkie zło no i zaczął tę serię jako normalny bohater a skończył jako taka właśnie ikona are all men from the future loud mouth braggards nope just me baby Coś jak, wiesz, każde dziecko zna Freddiego jest jak święty Mikołaj. Między innymi też dlatego y, nie pamiętam, y, nie pamiętam, czy to było oficjalnie w ogóle brane pod uwagę, czy tylko fani tak bardzo, bardzo chcieli, żeby powstał y, sequel y, tego, Jason versus Freddy, mhm. żeby powstał sequel Jason versus Freddy vs. Ash, nie? No bo ta postać po prostu jest tego typu postacią, jest, jest, jest w jakimś sensie ikoną horroru, nie? Może to było tak kreowano od początku, tak sobie myślę, by zrobić robić z niego takiego bohatera i by to był taki aktor a imię go nie wiem. I Jerry wspomniał My Name is Bruce i ten film, znaczy ja zakładam, że on jest słaby tak w gruncie rzeczy, to jest jakiś średniak, ale jak ja go oglądałem w kinie, bo akurat był na którymś z horror festiwali w Silverskinie czy też w multikinie, i oglądało się go niesamowicie dobrze. I z jednej strony właśnie, to też Bruce jechał na tej swojej aszowości, tak, że on przyjeżdża tam do jakiejś wioski w świecie przedstawionym i ludzie widzą w, nie, w nim jak gdyby asza, tak, kogoś to zwalcza demony, zło i tak dalej, a to jest Bruce, Bruce, tak, Bruce gra Bruce'a, no i on tam naprawdę musi stawić czoło złu, jest ciężko, ale jednak mu się udaje i to jest wzdórna ta fabuła, jest jak diabli, ale pomimo wszystko, no człowiek się bawi przez to, że tam jest właśnie Campbell, tak, bo gdy gdyby nie było Campbella, to ten film byłby pewnie totalnie idiotyczny. Dlatego, dlatego nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie, no nie, nie, nie, nie spuentujemy tego myślenie. To już na jakieś badania socjologiczne się nadaje jakby skąd fenomen Campbella, ale, ale no na pewno jest z serią kojarzony, a, a sama seria no jest ikoniczną, jeżeli chodzi o horror. Hmm. Może słuchacze też się wypowiedzą, czy dla nich Campbell jest w jakiś sposób też istotny, ikoniczny, ważny, czy może jednak nie do końca. I, i co? I myślę, że tym sposobem dobygnęliśmy do końca tego nagrania, chyba <grywa> że macie jakieś ciekawostki jeszcze. Nie, myślę, że już powinniśmy kończyć. Ja szczerze wiem, że to nie jest pierwszy raz, jak tak e, kończę nagranie, ale, ale nabrałem ochoty, żeby sobie zrobić e, maraton powtórkowy i może jakbym się streścił, to, to zdążyłbym, zanim e, siądziemy do omawiania serialu, może wtedy jeszcze bym e, w kilku zdaniach nawiązał, jak zmieniło się moje, moje... Postrzeganie tej serii właśnie po latach, ale no nabrałem ochoty, żeby sobie teraz usiąść i, i obejrzeć to jeszcze raz. No to. Fajnie, mnie to cieszy. No tak. To, no fajnie. To może obejrzę. No właśnie, ale tak samo jak ja ci mówiłem, że ja obejrzałem właśnie te trzy filmy i Within the Woods, dokończyłem właśnie serial i teraz Korcie mnie biori remake nadrobić, bo jednak ja wcześniej nie byłem takim wielkim fanem tej franczyzy. Okej, okay, ceniłem ją, tak podobało mi się to Martwe Zło 2, ale pomimo wszystko ten kult jak gdyby dopiero we mnie rośnie cały czas i to fanostwo. No i ja to chyba najprędzej właśnie do remake'u bym sobie podszedł po raz wtóry, bo ja też go widziałem tylko raz w kinie, ale wspomnienia mam rewelacyjne, więc może hmm. czas, żeby skonfrontować, czy ten film się broni na małym ekranie, tak samo dobrze. No to myślę, że możemy kończyć i siadać właśnie do nadrabiania, do powtórzenia. Jeszcze na koniec jedna ciekawostka, Otóż wiecie, że jak, gdyby jak się określa gatunek, jakim jest martwe zło, zwłaszcza dwójka? Splat stick. Czyli wiecie, połączenie slapsticku i splatera. I powstał nowy termin na to. Splat stick, czyli taka mocno przerysowana, groteskowa komedia ze stylistyką Gore. No. No to już wiemy. I tym akcentem myślę, że już się pożegnamy. Dziękuję Wam serdecznie za tę rozmowę. Dziękujemy również. Dzięki bardzo. A Wam kochani słuchacze, życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. Jakżeś tu przyszedł, powiedz i dlaczego. Mur jest wysoki i trudny do przejścia, a miejsce zgubne. Przez dziurę w murze, w to miejsce odludne. Może mi jest zombiakiem, lecz ludzkim bardzo. Zombiaku, czemuś ty jesteś zombiakiem. Wyrzeć się bycia zombi, Człowiekiem zostań. Z człowiekiem, a krzyżmo chrztutego sprawi, że odtąd nie będę zombiakiem. Get back on your feet and think of me. My love will get you home, boy. My love will get you home. Będzie dźwięk do Bluffers. Dzisiejszy podcast będzie... Aha, dobra, bo już dziś... Mów. Zacznij zdanie od i bawiłem się naprawdę doskonale, łatwiej ci będzie zmontować. Długi tam masz jeszcze ten program? Bo to pierwszy punkt chyba, nie? Nie, już drugi punkt. Znaczy, pierwszy to ja nie, był, wiem, bo ja to teraz po pierwszy rozbiłem. Ja mam mam do 5 y, stron ciekawostek. A. Ja tu jeszcze dwa zdania dopowiem do tego, co ty mówisz, tylko żeby niech wraca Jerry, żebym pamiętał, co, mm -hmm. co ty mówiłeś. Jest ja też się jakoś trochę zakręciłem, bo mam otwarte dwa PDF-y i jeszcze notatnik na środku. I pff, jak latam po tym wzrokiem, to mój mózg głupiej. No, Sorry, sorry za brutalne okay. przerwanie. No. Spoko. Plony. Sorry. Gdie Tam ja się nie wcina. No tak, na marginesie to może faktycznie się pożegnamy, a dalej będzie solówka. <g gera Morris> Mando. <t Gloria> Znaczy, to, to, bo tak wnioskuję, że skończyłeś, to myślę, że jak mówimy o ciekawostkach, to, to warto też powiedzieć jedną rzecz a propos Armii Ciemności, bo w sumie wspomnieli w... A, bo Jerry to były ciekawostki do pierwszego <śmiech> tego. To, czyli, czyli <śmiech> jednak się <śmiech> rozłączamy i będziesz gadał dalej <śmiech> nie, nie, nie, ale to mów do Armii Ciemności, nie, nie, ale ty teraz poważnie mówisz, czy nie? ale już nagrywasz, tak? no już nagrywam, ale wiesz, będziesz miał mm -hmm. dwa pliki no trudno 40 minut mi zostało na dyktafonie 15 minut i kończymy mm -hmm. to cholera teraz ja mówię tak. <głos> no to trzeba się, trzeba się stresztę, bo ja się będę musiał zaraz zawijać ja poważnie muszę niedługo kończyć podcast także skończyłem Mm -hmm. ale właśnie, może jednak właśnie, właśnie jednak właśnie, może jednak właśnie właśnie właśnie, <grymne> właśnie. To, to, to dzięki panowie za nagranie to tutaj to Szymas chyba kończy nie? <grymne> już też chciałem <grymne> Ja tak go dyskretnie podprowadzam. No, kończ, kończ. A słuchajcie, bo jeszcze noc. A ja tu mam drugi PDF. Nie nadobię. No, Ty Mas, musisz, kurde, naprawdę nauczyć się nagrywać krótsze podcasty, nie? I o, szczególnie, że mówi na początku, nie? Nie będzie to analiza, nie będzie tak, ten. tak, dokładnie. Ben... No, no, jest... To już że to była analiza, tak, tak przeanalizowana analiza, że ciężko ją bardziej przeanalizować. <grywa> <grywa> <grywa>